Obiektywny podcast sportowy I do meczowej lotki przegrywając 20... 20-18 21-20 Fakt, że wcześniej prowadzili 16-12 Dali radę się sklepać Wyrównacie. na 20-18 dla tamtych Potem 21-18 dla nas No i już później trzy razy w plecy z rzędu No, a my już to nagrywamy? Tak, jak w no. życiu Dobrze, bo jest Zastanawiałem o, czy... się tylko, czy ten, ty, bo komentował to w TVP, pan coś nazywa Ziemba. Zastanawiałem się, czy on jest jakiś spowinowacony z nadjeżdżą. komentarz był tak dramatyczny? No, że no, chyba nie. No, <grym> bo nadjeżdża Ziemba to jest po mężu, bo ona się swego czasu kostiuczek nazywała, jak pamiętam. No nie. znane nazwisko. <grym> A... Kostiuczek jest bardziej znanym radziskiem <grym> badmintonowym niż <badawym. grym> Zięba. Drodzy słuchacze, ja bardzo, wie. bardzo przepraszam Nie z, W imieniu Mali <grym> Ja byłem trzeci w województwie młodzików Babington nazywałeś się go z on był w Dobra, starszy ten Ernest, wyłącz to. <śmiech> tak, nie podoba ci się? Tak bardzo mi się podoba. Ale, ale myślę, że... A mieli... cały taki podcast, był, był kiedyś znakomity. Był kiedyś taki piłkarz argentyński nazywał się Babington. Er... Babington? Babington. Tak. Be, be, no, do, do. jeszcze się mówiło. Panowie redaktorowie, proszę o chwilę spokojuć czy wyłącz to. Wyłącz to. Nie, nie, dlaczego? Ja chciałem zadać kluczowe pytanie. Ja się chciałem. Za, do... nie, bardzo bardzo, bardzo dobry. Dobre. Ale to, to nie, nie wszystkie pytanie, Zanim kolega wyłączy, chciałbym zadać pytanie. Mamy za dużo jak, sprzętu, bardzo przepraszam. Jak się kolega szanowni szanowni w euro Zaraz do tego wrócimy, bo chciałem przeprosić. Nie, pan... no nie będziemy rozmawiać no, tak... Chciałem przeprosić szanownych słuchaczy, nie za to. Chciałem ich przeprosić za to, że za mamy. za euro. Bo wy nie wiecie, co się dzieje. Ernest tak. bawi się dźwiękiem. Tak. No. I cała ta No, ty jesteś tym, no, jakąś nazywał ten szyszkownik? Kilku Jadek. No. Ok, I teraz możesz swobodnie powiedzieć, ty z ty! To no, <głos> działa, prawda? No działa, działa, no, Znakomite. No właśnie. Dobra, już tak Szkoda, bo chciałem go całego wiesz. Nie, dobra, no, podcast. Cały podcast. Czemu na ręce patrzeć, Jaką coś majduje? Ale to znaczy, że. Ty, wiesz, to jest pogłos, po wszystkich nas, idzie. Dobrze, tak, że na Bo generalnie z mikrofon zbiera wszystkich, dlatego. Ja, ja, ja, wyłącz, z, no wyłącz, z mikrofon. Wyłącz. wyłącz dobry żart musi się kiedyś skończyć. A to cały pośrodek nagraliśmy, tak? No. Na chwilę musimy wyłączyć w takim razie redaktora Zawadę. Możesz taką, możesz taką... No teraz nie może nic mówić? Nie, nie słychać nie, go. <laughs> A nie możesz takie ustawić automatycznej furtki, że jak na przykład redaktor Zawada mówi Mourinho, to od razu go ścisza. Wiedziałem, o -o, że to nie wróży. Do i działa. Witamy w 150. No, ja politycy też tak mówią <śmiech> zawsze. Który? No, no. <śmiech> 150. No, który? Rozmawialiśmy, o o rozmawialiśmy, słuchacze to usłyszeli którym witamy? Bo ja już nie pamiętam No 150... Któryś, Któryś. No, właśnie, <laughs> może, Straszne po prostu Ja szybciej wiem ile było komentarzy pod ostatnim odcinkiem No? 106 chyba no. Jak tak, to 106, tak? 106? No na miesiąc to tak nie za bogato No nie za bogato, no bo się niewiele działo no, no, Niczostwa nie... Europy, igrzyska nie... olimpijskie. olimpijskie Nic się nie działo, kompletnie no, nic się nie tak. działo, no, to tak. prawda po prostu odzwyczailiśmy naszych drogich słuchaczy od naszej finału No. To co, to, skoro nie mam czym mówić to w takim razie rozdzielmy się. może dyktaryjkę. Numerka szukamy. <laughs> no dobra, że 158. Dobrze. 158, tak. tak. tak. O... Witamy w 158 odcinku subiektywnego podcastu sportowego, który nadal istnieje. <laughs> Mimo tego, że miał wakacje. I teraz każdy Temu, się pochwalił, gdzie byłem przez ostatnie miesiące. Chyba miesiąc. były tak najdłuższe wakacje od podcastów tak, Od kogo od 4 powstał. lat. Tak, Dobrze, niektórzy... gdzie, gdzie byłeś? Bo nic nie chciałeś powiedzieć, a ja wiem, że wyjeżdżałeś. Dlaczego nie, jak nic nie chciałem powiedzieć? No to Dlaczego że to my nie wiemy? Naprawdę, już 4 No, byłem Nad morzem. W międzyzdrojach. W międzyzdrojach, międzyzdrojach? Ej, naprawdę. Ej, ej, o I na wsi podkielecki. Jest się nam nie położył. Na wsi pod Kielecki nawet byłem nie raz. No właśnie, dlatego. I na Świętym Był. Krzyżu byłem więc o, w międzyczasie też. Czyli oprowadzałeś koleżankę. Na Goloborzu, no też. A ty gdzie byłeś, jak cię nie było? Ja co? jednak byłem w Warszawie, pracowałem. Uh -huh. To was nie było głównie. Tak. No ja byłem głównie. na... W... Ja byłem co? Wyłącz wiatrak. wiatrak. Naprawdę? Tak, mówią nam gruntu. Trudno. Ja byłem głównie na wsi pod a oprócz tego w Hamburgu. Mniejsze. Nie, wyłącz. Będzie nam gorąco. No, no trudno. Nie zaczniemy. Nie na no, wsi pod Podkieleckiej w I we Wrocławiu. Przeszkadzał mi zawsze. I we Wrocławiu. I w Poznaniu. A ja byłem we Wrocławiu. W Gdańsku. A no w Breslau to i ja byłem. W Rewie. W Rewie. A czy ktoś był na festiwalu openerowym? Ja byłem. A, czyli jednak. Tak. I? Byłem. I muszę powiedzieć, a bo co roku faktycznie mówiliśmy o festiwalu. No, Więc y, muszę powiedzieć, że powiem tak. W piątek jadę na OFF Festiwal. I uważam, że jest to dużo lepszy wybór. Też tak uważałem, tak. też myślałem, ale w efekcie nie pojadę na żaden. To znaczy w, w czasie całego openera były może dwa albo trzy momenty, kiedy mnie subiektywnie jakiś koncert porwał. Bo... Jak byś, jakbyś się nie wybierał i, i nie miał akurat w tym czasie nic innego do roboty, to polecam Ci koncert Blixy Bargelda na no, festiwalu No to na pewno będę. Wiem, wiem. Tam, no, Z kolegą, Tego nazwiska nie pamiętam nigdy. O Festiwal w odróż... jeszcze tak. of festiwal... To bardzo łatwe, właśnie takie krótkie. Of... O, dlatego nie pamiętam. O Festiwal w odróżnieniu od y, Openera to jest taki festiwal. To, Aldo, to jest no, mnie... Aldo nowo się nazywa. Bar, bardzo tak. Jego. Bardzo jest to dla mnie ciekawe, że biorę jako, że tak powiem, człowiek, na który no. ma mało czasu. To jest Biorę, biorę line-up tego festiwalu i okazuje się, że znam na przykład 15% ludzi, którzy tam wystąpią. Więc sprawdzam te zespoły i potem okazuje się, że jest 60-70% do 70 koncertów, na których muszę koniecznie być, także szacunek dla tego festiwalu, a Open Air, no cóż, tam w ogóle coś się dzieje dziwnego, bo chyba rozbudowują te lotnisko i co prawda tam miejscowi naokoło się zarzekają, że to nieprawda, że ten festiwal nadal będzie w tym samym miejscu, ale to jakoś tak wszystko wyglądało taka zejściowa. W zeszłym roku, roku była mowa, że, że w tym roku nie no. będzie nawet tam, więc... No jak śpiewał klasyk, nic nie może przecież wiecznie trwać. Tak, to, to wygląda jakby tam się energia skończyła, jakby to, to już to, był to, koniec za, za, za, za tego Bóg festiwalu. Co kiedyś stracić. Tak. No... I za wszystko to przyjdzie nam zapłacić <grym> oczywiście. <grym> Z, no. Za nic zapłacić nie zamierzam. Ja się na festiwal nie wybieram. Miałem się wybrać na azienda Foundation do Łodzi, ale się nie wybrałem, bo pracowałem. Do kętrzy na, na Woodstock też się nie wybiorę? A, też, to, a tu dzisiaj, ma, my dzisiaj robimy konkurencję, wprawdzie nie live na żywo, ale mamy konkurencję na narodowym, mamy koncert Madonna. też. Madonna, będzie ciekawego. Się... Bo nagrywamy 1 sierpnia. Tak. Mhm. Czyli tak no, jest też nic ciekawego. Tak, no, ja tylko tyle. Mieliśmy pytania od użytkowników dotyczące, może znajdziesz na Facebooku. użytkowników od słuchaczy w sensie. Nasze, od słuchaczy użytkowników Facebooka, słuchaczy podcastu. A, bo, e, bo ja Myślałem, że na Facebooku to się nie jest. W, w zasadzie nie bo to wiem, co. jest się w Nie wiem w zasadzie, od czego mamy zacząć dzisiaj. Może zacznijmy sportowy. od tego, kto wygrał tak dla porządku mistrzostwa nie. Europy w piłce. Ja, no myślę, wszyscy, ja myślę, że to wszyscy wiedzą. I nie ja myślę, że ja myślę, że w gazecie przekrój jest na pierwszej stronie taka, taka rubryczka. Nie, nie piszemy o tym, że. I tam jest zmienione ileś tam tematów o których nie piszą. Więc my też możemy zacząć od tego, że nie powiemy o finale mistrzostw Europy na przykład. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że byłem w Hamburgu, jeżeli mówimy w ogóle, mamy cokolwiek powiedzieć. byłem na meczu HSV Hamburg z okazji 125. To o Euro. Tego klubu z Barceloną. To był debiut Tito Villanowy w roli trenera. Zresztą Barcelona grała to praktycznie, banie, ok. praktycznie tu, u góry w wiadomościach. Praktycznie sami rezerwami, natomiast to, co mnie bardziej zastanowiło, to to, że jak Kibice którejkolwiek ze stron, czy to byli Barcelon, kibice Barcelony, czy Hamburga dowiadywali się, że jesteśmy z Polski. To natychmiast mieli łzy w oczach ze szczęścia i wpadali nam w ramiona, tudzież próbowali nam stawiać jakiś alkohol, albo iść z nami gdzieś i twierdzić, że Polska to jest najpiękniejszy kraj na świecie i że w ogóle nie chcieli Hiszpanie na przykład jechać na finał do Kijowa, bo, bo tak im się w Polsce podobało, że w ogóle nie zamierzali się stamtąd ruszać. Ci, którzy mieszkają w Niemczech twierdzą, że w ogóle bez sensu jest mieszkać w Niemczech, bo w Polsce jest pięknie i w ogóle jest fantastycznie i na ulicach jest... jest co sobie... ciekawe, czemu się nie przeprowadzą. E, wiesz co, no... Bo zarabialiby trochę no tak, to jest... po 1500 złotych, to no, by im znaczy, się nie, nie wiem czy wiesz, ale w Hiszpanii w tej chwili na przykład zarabia się y, niewiele więcej, jeżeli nie mniej niż, niż w Polsce na, na podobnych stanowiskach, także nie się, nie się przypomniał... pogoda lepsza tylko jest. Nie się przypomniał, nie wiem czy, czy pamiętasz tekst naszego kolegi i przyjaciela, który mieszka w Barcelonie. Tak jak mu tak bardzo zazdrościliśmy tego, że on mieszka w Barcelonie, jak ma tak fajnie, on tak siedzi i tak mówi, wiecie co? Ja to by jednak wolał, wolał mieszkać w Warszawie na wakacje jeździć do Barcelony, niż odwrotnie. <laughs> Szczególnie, że teraz właśnie... Bo ponieważ... teraz Biedaczek na wakacje musi do Polski przyjechać. Poza tym zatęskił za ojczyzną i chciał tutaj popracować, więc siedzi tutaj cały tydzień, a, prac... a na weekendy lata do... Do no to chyba właśnie tak, że na wakacje teraz do Barcelony. Tak, a tak, do do no, tak, jak <śmiech> chciał, <śmiech> to <chciał>, ma. <śmiech> tak, a do tego musiał zatrudnić tutaj w biurach różnych y, hiszpańskich y, ze 20 chyba Hiszpanów, którzy mieli problemy z tym, żeby znaleźć sobie pracę u siebie, bo u nich bezrobocie y, z dnia na dzień wzrosło z 8 do 20 kilku procent. Y, no, jak wszyscy pracują w Polsce, to nie dziwne. <śmiech> <śmiech> Budują u nas koleje. No ale tak, tak czy inaczej odbiór, odbiór turnieju był jest wśród kibiców niemieckich i hiszpańskich taki że także nie tylko bo że, że w turniej nie... irlandzkich i, i nie wiem I pewnie w wszystkich zasadzie. dlatego że y, daleki jestem od tego typu euforii tam że o matko w ogóle futbol reprezentacyjny mnie jak wiadomo porywa tak jakoś raczej średnio nie, nie mówię o reprezentacji Polski, tylko o innych tam, generalnie uważam, że... W... No, Która nie, no, no, nie porwała. Reprezentacja znaczy... Polski porywa z rzadka. To, prawda. Znaczy, to jest miłość trudna. Jak... Z i nieskutecznie. To jest miłość trudna, jak wiadomo, miłość trudna w, w momentach, kiedy przeżywa się ekstazę, jest najpiękniejsza. No. No, Także jak już reprezentacja Polski coś wygrywa, to wtedy się człowiek bardzo cieszy. No. A tym razem nie było znowu z czego. A co wygrała ostatnio? awans. Wnożną? No, awansy, awansy ostatnio wygrywamy czasem. Tak. Nie, ale tak jak narzekasz, no, to, to euro akurat pod względem poziomu nie było takie złe. No, akurat. Nie, piłkarsko e... to był jeden z lepszych turniejów, jakie euro, jakie, jeżeli chodzi o euro widziałem. Lat myślę, lat euro i mistrzostw świata razem wziętych. Myślę, 2000, myślę że turniej w 2000 roku Belgia-Holandia w piłkarsko to był taki powiew świeżości. 98 to był pierwszy taki symptom mistrzostwa świata. Świata we Francji, Francji w 1998 to był początek tego 2000, to była taka, taka kulminacja futbolowa tej, tego nowej, nowej fali radosnego, normalnego futbolu, gdzie pada po 3, 4, 5 goli. Później, a później było tak, różnie bywało no, generalnie, natomiast na tle tego, co się działo na przykład w pucharach w Lidze Mistrzów i tak dalej gdzie były te mecze mocno przekalkulowane, zawodnicy byli przemęczeni to ten turniej nawet wyglądał fajnie po prostu no po prostu, było, nie, no były było, dobre mecze było, no, dużo, no, dobre, było, było dużo dobrych Było do... bardzo, także nawet tutaj pamiętam, że ktoś tam bo pamiętam już nie, nie pomnoczyć o jaki mecz chodzi ktoś tam narzekał, że to jeden z najsłabszych meczów na Euro, a a mnie się bardzo podobał, ale nie, wiem, nie pamiętam o jakie chodziło w tej znaczy, chwili. Myślę że, myślę, że łatwiej jest policzyć, trochę... Zdecydowanie łatwiej jest policzyć <śmiech> nie, nie, mecze ciekawe. złe. Bardzo ciekawe, tak. <śmiech> I to raczej na palcach jednej ręki mecze złe. I głównie w grupie A, nie wiecie czemu. No bo grupa ta była najsłabsza. <śmiech> ale, ale mimo tego były też emocje w tych. No w grupie A były Nawet emocje dla nas jakby jasne, no, dla nas szczególnie. Nie z powodu no, nie, nie, poziomu. Nie, nie, nie, nie przypuszczam, żeby były jakieś szczególne dla Niemców. Tak, albo e, dla Belgów na przykład. No dla Belgów w ogóle było niewiele emocji. <grym z iść> no, tak. oni, oni mają jeszcze trudniejszą miłość do piłki chyba niż w Polsce. Tak, bo no, właśnie, ma... Ja wiem. No, w sumie. No, oni nawet nie awansują nigdzie. Tak? Przynajmniej. My, my. my przynajmniej w eliminacjach czasem kogoś sklepiemy raz na jakiś czas. No. Zobaczymy za zaraz, bo Zanim, mamy całkiem, tak. całkiem trudną grupę do Mistrzostw Świata z Anglią. No z właśnie, choć trudną grupę. I, myślę, że jeśli nad czymś się można A poch... pochylić, mamy to mamy na... No, trenera, no, właśnie. właśnie. No, to właśnie. może nie nad euro, które już trochę, trochę jest naprawdę prekisztorii. Pre Przeszło do tak. Historii. tak, tak. Natomiast y, nowy trener wypadkowa Euro to jest przyszłość, więc tutaj Proto. można by znaczy się Ja go trochę... jako, jako, jako trenera i człowieka bardzo lubię, natomiast nie uważam, żeby to była osoba y, do prowadzenia kadry. Otóż to. Tak, po prostu uważam, bo uważam, że to jest w ogóle bardzo fajny facet i ma świetny warsztat. Znaczy ja natomiast... mu dobrze życzę, bo to jest, to jest na, na tle polskiej piłki, czyli polskiej, polskich trenerów w większości, i piłkarzy, to, to i swoimi zainteresowaniami podejściem i podejściem w ogóle kulturą, do życia, to, i kulturą bycia. Tak ta. zwaną. To jest to absolutnie się wybija ponad przeciętność. Tak, tylko, że I to jest tylko, rzecz że niesłychana. Że, że, żeby mieć kulturę osobistą, to należy mieć zawodników o wybitnej również kulturze osobistej, i wtedy można z nimi pracować, tak jak Del Bosque z Hiszpanami na przykład. Nie wiem o, co, o czym teraz mówisz, mówię. Mówię ja? o tym, że jak się ma stado baranów, to należy mieć bat i umieć na nie krzyczeć. A, że trzeba być nich. baranem. No, <śmiech> znaczy, nie, no, no, ale nie, nie, mówię, ba nie, myślę, albo trzeba mieć albo trzeba mieć jakiś dorobek, albo jakąś. Znaczy, bo, znaczy charyzmy to akurat ja. O, o, jakąś ogromną y dozę charyzmy to trenera Fornalika, ale nie podejrzewam. Bo, Panie redaktorze, nie nadążam trochę za Panem. Ja też. No, t -t -tak no. Właśnie. Tak znaczy, Jakiś poważny skrót myślowy. Tak, <tancja> tak. Znaczy, Wyjaśnij mi prostemu redaktorowi, czy chodzi o to, że, co, że, że polska drużyna bez bata się nie daje jej prowadzić? Tak mi się wydaje. No nie, to on, właśnie no, taki mam bat dziwne wrażenie, albo, że, albo, że albo, jest zznaczy, wręcz Tym batem musi być albo, albo nie wiem, albo jakieś ogniecia bojskowe, warsztat, charyzma, tudzież coś, co powoduje, że jesteś dla nich nietykalnym jako trener. No ale no, to nie jest ani zespół... lipim, ale nie wiem skąd takie twierdzenie. Tak? To nie jest ani zespół gwiazd rozwydrzonych, bo to nie są gwiazdy. No, powoli, no. powoli trochę zaczyna być. Właśnie zaczyna się taki robić. I trochę rozwydrzeni są. No. Popatrz na reakcję po Euro, co się zaczęło z komentowaniem pracy byłego tak, selekcjonera. Że wszyscy są teraz mądrzejsi, łącznie z tymi, którzy nie zagrali nawet minuty, jak Kamiński, którzy udzielali wywiadów i pouczali, jak trener powinien pracować, a jak nie powinien. Bo to, że trener pracował źle akurat na samym turnieju, to widzieliśmy, ale to w sposób sposób wy wypływało to od reprezentantów Polski, no to już nie, takie... no w ogóle niestety zachowanie reprezentantów Polski też nie było najlepsze, no sama historia bo. Błaszczykowskiego, tak. który tak. mówił o, o, o biletach, zdziwił, o biletach tak. dla rzeczy, ja ja ja że brakowało. Ja pisałem to w komentarzach, że jak się dowiedziałem, że reprezentacja Hiszpanii zabrała 40 osób ze swojego hotelu to, na mecz, to zastanawiałem się po prostu, gdzie jest różnica poziomów, po prostu zachowywania i myślenia o futbolu. Wiadomo, że inaczej się reaguje, jak ci idzie i wygrywa a inaczej to, no, to, to wieczko... było jakieś rozładowanie frustracji tak na pewno Czyli na coś trzeba zwalić no. w, stylu, w stylu no ale słabym, właśnie nie chodzi o to ale... na co zostało zwalone znaczy, i wiesz, no jakby... się zmitygował jakby tak po czasie no. dzień czy, dwa, trzy, dzień czy dwa, trzy, dwa dni później on tam się kajał i przepraszał ale no, no ale poszło poszło to było smutne bo akurat Kubę bardzo cenię i bardzo lubię no i to jest tak no, jak... polecam wywiad z Kubą który przeprowadziła pani DomaGalik to jest gdzieś, gdzieś w necie można to przeczytać, to w jakiejś gazecie było no. pewnie w gazecie pani tak? no chyba w takiej gazecie jest szefową e, ja nie wiem ja, nie, nie, nie, nie, <grym> no nie śledzę tak jej czasem, kariery czasem ale ona jest całkiem roz, dla roz, kobiet rozgarnięta, rozgarnięta kobieta, jak się okazuje, nawet się piłką interesuje i była w stanie z Kubą porozmawiać z... Chyba lepiej niż jakikolwiek dziennikarz sportowy kiedykolwiek z nim no może porozmawiał. Nie miała po prostu czystą głowę, to znaczy nie, nie, nie wpadała w takie standardowe pytania po tam. Jak to każdy. Ja się, ja, ja znaczy ja to się, a ja, tak zwany. Pa, co Panie, pan, pan... Czy, czy, czy pan czuł, jak pan swoją ramkę. Kuba 1-0. No. I co teraz? <laughs> to jest, to jest Aldona Marczuk takie 1-0. Znaczy, to przede wszystkim to, to, to, to jest fajne, jak wywiad jest przeprowadzany y, z sympatią. Znaczy, że dziennikarz podchodzi do swojego rozmówcy z sympatią i rozmawia z nim, jak z, nie próbuje mu e, mówić, tak. skopać i zrobić z niego kretyla. z drugiej strony rozmówca, czyli piłkarz albo trener nie czeka, że w każdym momencie dostanie, dostanie, w, trąbę, tak, tak. dostanie w trąbę, jak to bywa często z polskimi dziennikarzami i polskimi piłkarzami. Naprawdę. Wywiad, wywiad jest krótki, pytania <śmiech> krótkie, odpowiedzi krótkie, a dowiedziałem się, o Kubie chyba więcej niż wszystkich dotychczasowych wiadów, jakie z nim czytałem i widziałem. No, tak, tak czy inaczej tak czy inaczej, ja uważam, że lepiej by zrobiło naszej reprezentacji, gdyby wiem, że nie poprowadzi jej żaden trener z nazwiskiem za, zachodni, bo nie, nie, to się nie przeszłoby w obecnym PZPN-ie. Natomiast ja byłem zwolennikiem jeżeli już polskiego trenera, to kogoś typu Piotr Nowak. No to też, on też Piotr nie miał Nowak miałby tak? większą charyzmę i lepiej by potrafił tych piłków? Nie wiem. No, Tomak no, no no, na pewno był lepszym piłkarzem niż Fornalik. No tak. I trener ma większe osiągnięcia. Fakt, że w Stanach to jakby... Bycie dobrym piłkarzem nie świadczy o tym, że jest się tak, Ale Nowak coś osiągnął. Zdobył Mistrzostwo Stanów. Trenował reputację olimpijską. Ja wiem, że to wszystko jest... Grał przynajmniej w trzech ligach, w których rzeczywiście był wiodącym zawodnikiem. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt nie powie, że to jest nic, bo to są Stany Zjednoczone biorąc pod uwagę jakby poziom piłkarzy yy, poza tym jest... no, ale w czasie, sensie, poza... kiedy on zdobywał mistrzostwo to było trochę inaczej. To nie, jako trener to, to już nie. To nie całkiem trener zdobywał nie trzy lata temu. Tak. Tak. Wie, dawniej. Nie jako nie, trener to nie. całkiem niedawno, niedawno. Także... Bo to on, on, on, no to, że on, on drużynę on, on, to zbudował właściwie od zera. On, tam on był rozgrywającym w drużynie, w której grał Christo Stoiczkow. On coś wie o współpracy z ludźmi, którzy mają trudny charakter, bo do, dostawał też, do, też że... gwiazdy we mnie. Znaczy panowie, o tym, oku... co samo mówiliśmy o, o, o smudzie. No. To dokładnie te same nie, danie. Ja z piłkarzem nie był takim piłkarzem, no, jak jak ale jako trener, jako trener. Tak nie, znaczy no, ja myślę, tytułowanym polskim trenerem. Ja myślę, że nie mamy co się już tutaj pochylać ani nad Nowakiem, ani nad inną To nie jest jakiś taki. Płac, argument. Ten, ten Nowak też się tak pojawił. Znaczy, ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę... Do Polski, że, tak tam coś było. Że tak naprawdę jest... jedynym sensownym rozwiązaniem, mimo wszystko według mnie, ja uważam, że to był najlepszy, najlepszy strzał jak na razie dla Polski, dla wyboru polskiego futbolu i w polskiej reprezentacji, to jest trener z zagranicy. Ja uważam, że to co się no tak, stało, ale... jak, jak wprowadzono Leo hakera pali ho po tym, jak się to skończyło. Ale, pan ale redaktorzy... prawda jest taka, że on wprowadził bardzo wiele i to podkreśla bardzo politycznie, wielu młodych. Którzy... Politycznie niemożliwe. Nie, no, no tak, Siećmy rozmawiamy... nie, no, w realiach. No, w realiach dobrze, ale, nie, coś to... To... ale to w realiach Piotr to nie Piotr miał Nowak... szansu. W realiach się no jedyne no. miał jedyne szanse tylko i właśnie w fornali. jest trenerem z zagranicy. Tak, Piotr, Piotr, Piotr jest, jest trenerem z amerykańskim warsztatem, z amerykańskim podejściem do przygotowania Nie, to chodzi o to, że to musiał być Polak. Do tego znającym polskie realia, znających polskich piłkarzy, mających jakieś osadzenie tutaj w Polsce no ja, bym, ja jestem, byłem zwolennikiem jego kandydatury ale Piotr Nowak zanim nazywał się Piotr Nowak nazywał się Pita Keller I, i on się wychował i grał w Niemczech to że on jest Polakiem to ktoś go dopiero wyciągnął no tak, i, i, tylko, i że okazało się że, tam... to, że to nie miało żadnego sensu jeżeli chodzi o wybór, ja nie mówię o tym w sensie że, że musi być zagranicy, zagranicy. więc jeżeli Piotr Nowak jest trochę z zagranicy, to jest trenerem z zagranicy. wiesz I... kto teraz został trenerem Rosji? Fabio Capello wiesz ile będzie zarabiał? Ale ja nie mówię, że przecież wiadomo, że nie zatrudnimy Fabryka No, Panowie o tym, że Leonard dobrze. Nie, no, no ja mówię, dobra, ale ja mówię, ja mówię, ja mówię o tym, 10 że w momencie, że, jak się pojawił Leo Benhacker w Polsce. Na nie, no to, to jest dyskusja, ale to oczywiście ten racja. racja że... Że... wielokrotnie w wywiadach i Michała Probieża i wielu innych młodych trenerów, że tak naprawdę pojawienie się Leo Benhackera w Polsce spowodowało, że trenerzy zaczynają dostrzegać inny sposób pracowania z drużyną. Ale I oczywiście z, no, tak. Zachodnie tak, standardy prowadzenia pewnych, y, y, pewnych rzeczy na treningu i prowadzenia zespołu zaczęły wchodzić do polskiej ligi. No tak naprawdę że tak, to jest... Tylko że, to, że że to jest my, kariera ja z... bhk tak. skończyła się w Polsce właśnie dlatego, że PZPN stwierdził, że dość. No no tak, tak? Ja, ja, ja, ja, więc ja nie zrobił drugi raz tego samego. Tak? Nie, ja mówię, że absolutnie wracamy, tak wracamy, wracamy do tego samego i tutaj popieram redaktora Magdziarza, że trzymajmy się realiów. Politycznie jest to niemożliwe. I trzymajmy się fortnalika. Mamy trenera. Równie czy moglibyśmy się zastanawiać dlaczego Guardiola nie został trenerem reprezentacji? Nie, ja nie o tym mówię, to nie zastanawiam tak się ja tego co co według mnie byłoby najlepsze w tym momencie no, pewnie dla Polski, by by Jakby Polskiej Guardiola pipli. został byłoby najlepsze. Nie, nie mówię Okazuję, o nie, no ja myślę, że w ogóle jak się okazuje w Polsce trenerem y, drużyny, patrząc na realia polityczne mógł zostać tylko i wyłącznie Fornali. Trenerem się. drużyny zawsze powinien być obcokrajowcy, jak patrzymy na, na to jak no, sukcesy bo... odnosimy. No siatkarze pod wodzą polskiego trenera y, ostatnio ugrali w 76, tak, za Wagnera. No potem jeszcze były Wicemistrzostwa Europy, ale to nadal jest początek lat 80 tak, a Wagner... Potem już było nic Wagner... i dopiero trenerzy zagraniczni wyciągnęli naszą siatkówkę. Jeśli uznamy, że Wenta to też jest takim trenerem prawie polskim, no to też piłka ręczna wyciągnął nam w praktyce trener z zagranicy. Nie, no prawda jest taka, że jeżeli chodzi o sport, zostajemy w stosunku do, do świata, świata zachodniego, zostajemy dużo w tyle dużo w tyle. i A to najdobitniej pokazują aktualnie trwające igrzyska. Ja się zastanawiałem nawet, bo to ja rozumiem, że to jest temat, temat trywialny, ale myślę, że trzeba do niego przejść. Ja się zastanawiałem, skąd się bierze to, że jeszcze parę lat temu, tam 4, 8, 12, jak diabeł z pudełka wyskakiwali ludzie, którzy w dziwnych dyscyplinach sportu zdobywali medale, no, a teraz ich nie zdobywają. Ja tylko zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy jeszcze tak a propos, że w Pekinie pierwszy medal zdobyliśmy chyba ósmego dnia, więc... To jeszcze bym poczekał. Ee, tak, ale wiesz co? Ja ja, ja zauważyłem, ja, że już jeden mamy. znaczy ja bym tak, to właśnie. tak, ja bym to, ja to i mnie się to układa w pewną prawidłowość i ta prawidłowość ta prawidłowość niestety jak się nad tym zastanowiłem, nie wiem może nie mam racji, ale to jest tak. Kiedyś medale przynosiły nam sporty walki i sporty tanie, czyli sporty, które były powstawały na bazie lzs ów które zostały... Sporty, których sportowiec mógł sam za własne pieniądze uprawiać. No tak nie, naprawdę, LZT, bo związek LZ, mu nie pomaga. lzs -y to były kluby, które utrzymywały no wiele... <głos> ale prawda jest taka, że na przykład do zapasów trzeba było mieć tylko tą tą Bukki i wdzianko, i to tak, i trenera. I w LZS-ach byli bokserzy. Nie mamy ani jednego boksera na Igrzyskach Olimpijskich. Teraz wystarczy, że klepniesz trzy razy kogoś mocniej w ryj i zostajesz zawodowcem. Nie musisz nic umieć, masz trzy wygrane jakieś tam walki. Kiedyś żeby zostać zawodowym bokserem musiałeś mieć wygrane 100, 110, 150 walk na poziomie amatorskim. Żeby zostać liczącym się bokserem zawodowym w, w obojętnej jakiej znaczy, kategorii jest, wiekowej. Problem jest taki, że w tej chwili bokser amator nie ma gdzie tych walk wygrywać. No bo gdzie, znaczy jest, gdzie, gdzie on ma wal? Nie, nie ma ligi. Kiedyś była tak, liga, tak. tak. tak? Nie, nie ma ligi, no, ale. I raz, raz w tygodniu miałeś zagwarantowane, że właśnie miałeś mecz. Właśnie wcześniej były LZS-y, mogłeś się bić nawet na poziomie, na poziomie LZS-ow w okręgowym były walki bokserskie. Były walki, tak jak powiedziałeś, zapaśnicze, gdzie my w zapasach że przywoziliśmy, przywoziliśmy dwa, do... trzy, cztery medale o, albo, i więcej. albo i lepiej w zapasach. W judo. W, judo. w judo, to jest kolejny sport no. wywodzący się z LZT. porozmawiamy jeszcze o judo <grym <grym> bo w judo mogliśmy mieć medal mogliśmy, ale przy zielonym stoliku no tak, ale wiesz, ale jeden tak. kiedyś, no tak, kiedyś to, kiedyś był, to było, włożyć, to była różnica, tak, czy mamy 6 czy 7 kiedyś sam legend tak? przywoził no, złote generalnie rzecz biorąc, tak samo kajakarze przynosili i przywozili medale tak, ale będąc przy samych LZS-ach skreślamy jeszcze kolarstwo, kolarstwo, boks, judo zapasy no spokojnie możesz 5-6 dyscyplin, które były prowadzone przez RZTSy w zależności od okręgu, które nam przynosiły dalej. Jeżeli popatrzysz na politykę, politykę miasta, na przykład mówię tylko o Warszawie i nawiązuje zupełnie nieprzypadkowo do, do tego, co dzieje się ostatnio z Polonią Warszawa. Co się dzieje, jeżeli chodzi o... o mamy Stadion Narodowy w Warszawie, mamy piękny Stadion Legii, ale co się dzieje z wielo, wielosekcyjnym klubem Warszawianka? Piłka ręczna, e, lekka atletyka, Kamila Skolimowska na przykład kiedyś, e, tenis, pływanie i jeszcze ze trzy inne sekcje. Co się dzieje z Gwardią Warszawa? Boks, zapasy, e, judo, lekka atletyka i można wymieniać dalej. Co się dzieje w te, obecnie z Polonią? Kolejny wielosekcyjny klub warszawski. Co się dzieje ze Spójnią, e, z której wywodzili się mistrzowie olimpijscy e, w lekkiej atletyce? E, co się dzieje z Hutnikiem Warszawa? Tych wszystkich klubów de facto nie ma. One były tylko i wyłącznie w programie Sport dla Miasta, Hanna gronkiewicz walc i, i, i te bzdury można poczytać w programie pod tym tytułem. Jeden, jedyny punkt jaki został zrealizowany to jest Stadion Legii Warszawa. No i mamy Stadion Legii Warszawa, jest fantastyczny klub, Legia ze stadionem i nic więcej. Cała reszta sportów, które przynoszą medale, które powodują, że ludzie mogli w Warszawie uprawiać różne inne dyscypliny sportu, zapisywać się do innych sekcji, nie istnieje. To samo dzieje się w, w, w Poznaniu, z Wartą, Olimpią, to samo dzieje się w Trójmieście, to samo dzieje się na przykład z Anilaną, w, czy innymi klubami w Łódzkim i tak dalej, i tak dalej. To można mnożyć. Poszliśmy w jakieś gigantyczne eventy, w jeden klub, w jednym mieście, i tak dalej, zazwyczaj jest to piłka nożna i nic więcej. Chluba tym okręgom sportowym, które mają tak jak Kielce, na przykład dwa, trzy, cztery kluby w, w mieście, związane z różnymi dyscyplinami sportu. Bo, no no to, Tak, ale to, to z fartem też są problemy. No. Z fartem są problemy, no, no ale nie. są się, tam akwedukty, no są różne. Prawda jest taka, że, pra -prawda że, taka, się rozbija, że jest kapitalizm. Rozbija, bo, i tak, jest się kapitalizm, kapitalizm że tylko że on idzie w innym kierunku. Kapitalizmem tego wszystkiego nie wytłumaczysz, bo nie jest jest na trzecim miejscu w klasyfikacji medalowej we Włoszech. Znaczy, w olimpiadzie są, Wło są Włosi, którzy są w dużym kryzysie sportowym, ale zobacz, z jakich klubów wywodzą się zawodnicy, którzy no tak, zdobywają tylko... kolejne medale. To są małe kluby lokalne, no ale z tam chodzi, chodzi o to, że tam. to przykład... pytanie, czy te medale się na cokolwiek przekładają, jeśli chodzi właśnie o pieniądze, o zyski, o sponsorów i tak dalej. Znaczy, na poziomie lokalnym, tak, dlatego że są to, są to kolarze, kajakarze, lekkoatleci, no jest to masa, w sportach zimowych, zobaczcie, jacy Włosi są mocni właśnie dzięki temu, że, że w północnych Włoszech... No stąd nie nie, no, to nie w znaczy, wokół, można jeszcze przychodzić no. Hiszpanów na przykład, na przykład którzy ostatnio tak. też Całkiem Gdzie gdzieś, nie spojrzysz, to ja wygrywają. Mają i... fatalną sytuację ekonomiczną, a mimo to y, sz, y, szeroka, szerokie spektrum... No bo to nie chodzi, imprez, nie, chodzi, i, nie, chodzi, i, nie chodzi o fatalną sytuację ekonomiczną kraju jako takiego, tylko chodzi o sponsorów. O sponsorów, którzy wykładają pieniądze na znaczy, konkretną o to, co, Przepraszam, ja chodzi nie, o coś więcej. Znaczy, o to, że... to, że Sytuacja ekonomiczna fatalna to są ostatnie lata, tak naprawdę to... No właśnie, ta praca Ta fatalna sytuacja ekonomiczna nie zdążyła Popsuć jednego systemu, systemu. który w krajach funkcjonuje. No, my my w Polsce, Polsce, zaczyna, my w Polsce zaczynamy ale my nie ma systemu. Ale my, my nie mamy, ale my Ja właśnie nie, nie. chciałem, ja chciałem właśnie o tym powiedzieć. Prawda jest taka, w Polsce nie ma żadnego systemu. Tak, w Polsce właśnie czasami, o tym mówię. czasami jest tak, że pojawia się... A resztki, które zostały po trener, komunie, zostały zniszczone. Pojawia się no, trener, tak czy pojawia nie, się nie grupa sportowców. Tak jak było z pływakami. Przede wszystkim z reguły pojawiają się rodzice najpierw, ta, najpierw którzy albo, chcą dzieciaka... Albo pojawia się jakiś jeden trener, tak jak było z pływakami, że w pewnym momencie złapał grupę młodych ludzi, których zaczął trenować na yy, ciekawym sposób. trenowali o 5.30, no w ciekawym basenie, ale tak. dawali radę. To, ale dawali radę. Był jeden zapaleniec, który miał pomysł na to, jak, jak poprowadzić tych młodych ludzi Zgadza. i zaczął osiągnąć sukces. I czasami się tak zdarza. Problem polega na tym, że w momencie, w którym pojawia się ten sukces i jest szansa na wykorzystanie tego sukcesu, nie ma żadnej kontynuacji. To znaczy tak, Trener w którymś momencie się kończy. No nie ma to można przetaczać. Kończy Byliśmy się po tenisie się, ten się stałowym tak padło dwóch gości, nie ma. To jest ta Spoki sama, to jest, ta jest ta sama historia, przy której, o, przy której mówiliśmy, e, o której mówiliśmy na przykład przy piłce ręcznej. Jedynym sensownym rozwiązaniem tak naprawdę jedynym związkiem, który jako tako funkcjonuje pod tym względem, że jest ta kontynuacja, to jest polski związek piłki siatkowej. siatkowej. Mhm. Ale prawda jest taka, że robi to głównie dzięki sponsorowi. Prawda jest taka, że to sponsor narzuca pewne no. rzeczy i pewne standardy zachowania, tak, jeżeli ale... chodzi no tak, o związek środków. No nigdy... Sponsor, który płaci pieniądze. Tak, ale to, główny, też jest, to, wymaga, to też jest, jest, jest zachować. To też jest pułapka. Zobacz, co stało się w tej chwili na przykład z możną ligą hiszpańską, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Jest taki kryzys, że tak, Barcelona wyprzedaje piłkarzy. Atletico Madryt musiało wyprzedać łącznie z Likiem Abalo całą czołówkę swoich najlepszych piłkarzy. mają I Przyszedł jeden człowiek do Paris Handball, jakiś Shape i skupuje wszystkich najlepszych piłkarzy ręcznych do jednego klubu. Teraz będzie nowa, nowa siła w tym sezonie. Wczoraj upadek ogłosił Kopenhaga. Kopenhaga. No, prawda Więc, jest, prawda jest, jest taka, że gdyby to znaczy w momencie, w którym ma... się plus by wycią... by na przykład wycofał z polskiej siatkówki, Powstałby duży kryzys, ale ten kryzys myślę, że nie ma, w takiej samej Ale o to chodzi. Mocna liga też jest. Też A do tego jest, bardzo jest... dobrzy siatkarze grający na co dzień, we ale Włoszech, to też jest w Rosji. też jest plus liga, która płaci na tą siatkówka. No Tak, ale myślę, tak, że, że prawda, że, że. w tej chwili jest, jest, już, spokojna, tak mocna, że plus, że jest już tak mocna, że wycofując się, kolejka się ustawia sponsorów. Tak, właśnie o to chodzi. Jest szansa na kontynuację. Jest produkt, który można sprzedać i jest szansa na kontynuację. Tak, jest Czyli de facto. Taka duża grupa facto Mówi Pan to, że tak naprawdę. To nie jest tak, że sponsor zbudował system, tylko to, że jest system. Czy jak on powstał, to jest jeszcze inna Sponsor ta, wiedział, w co wejść, sponsor ta, wszedł w mocną drożynę. Dobry system przyciąga sensownych sponsorów. Tak. Znaczy, to musi się zdarzyć Znaczy to, kilka, kilka rzeczy jednocześnie, jednocześnie tak. Jednocześnie, tak, się ja, ja, ja uważam, nawet poniekąd wiem, że y, z, tym, z ten. Poniekąd tak, poniekąd wiem że ten sponsor miał wpływ na budowanie tego systemu. To to na pewno. czy znaczy miał wpływ, tak jak miała wpływ telewizja. Nie, tak. to nie chodzi o to, że on wyciągał tylko pieniądze i powiedział, że dawał te pieniądze i były pieniądze na budowanie tego systemu, ale on też miał realny tak, kształt ale... w głowie, jak ten no, system powinien wyglądać, bo interesował momencie... się no, tym, mówię, jak to wygląda się zdarzyć na zachodzie. Się jednocześnie. O, zdarzyć, pewne musiała rzeczy. się zdarzyć generacja zdolnych siatkarzy, tak. musiał się zdarzyć sponsor, który chciał y, włożyć pieniądze. Ale tą generację zdolnych musiał siatkarzy, się... tak jak zdolnych piłkarzy można sobie wychować. To, co obserwujemy dzisiaj, czyli tych zdolnych siatkarzy, takich jak Kubiak i reszta, i, i Bartman, i tak dalej, i tak dalej, to są zawodnicy, którzy jak... No, to nie... to już akurat drugi rzut. Znaczy, to wie to wie jest które no, się wychowało oglądając, no, no, no, oglądając Prusa. plusa, tak, tak, Już na, tworzący na, się, po i tak dalej, i tak. Prusa, dalej, Gruszka, i tak, Gruszka, Gruszka, I Oni oglądając ich, to już jest to następne no, pokolenie. pokolenie właśnie wrzeci... O tym mówię, że to już buduje kolejne Ale jest ciągłość. Poza tym zauważ, że gdyby wtedy, kiedy plus wszedł w siatkówkę i to pokolenie, o którym teraz powiedzieliśmy, Prus, Dacewicz, wchodzący potem papkę, nie nie osiągnęli sukcesu sportowego, to plus by się z tego projektu wycofał, tak jak wycofała się era na przykład w swoim czasie z piłki nożnej. I, i nie byłoby polskiej siatkówki. To jest, no, nie od dziś Anglicy mówią, że po to, żeby klub stał stabilnie, potrzebuje trzech nóg. Potrzebuje sponsora, potrzebuje kibiców i potrzebuje dobrze zarządzanego od strony organizacyjnej klubu jako infrastruktury w tym jest stadion, w tym jest wewnętrzna telewizja, coś tam, śmoś tam, tak? Jeżeli są trzy nogi, to, to wiadomo, że, że klub się nie, że, że, że ten stół się nie przewróci jeżeli jednej z nich brakuje, a jedną z nich może być na przykład brak su sukcesu sportowego, no to ten stolik się wywróci prędzej czy później. No ale te sukcesy polskiej udaje... siatkówki nie pojawiły się od razu, nie od razu Polacy zaczęli nie, wygrywać. Nie, znaczy plus wszędzie. No oczywiście, do, się, plus że wszęd, się plus nie, nie do, pojawia nagle. Nie. No. I, ale my i mieliśmy, wszystko, i wszystko mieliśmy było już świetną szkołę, zobacz, opartą na tym, że trener, treno, trenerami już zostawali ludzie wychowani wcześniej przez trenera Wagnera. Chociażby, Myśmy, tak. I oni już trenowali wtedy tak jak Bosek, y i, i, skorek. skorek i nie, wtedy, wtedy już byli trenerami tych młodych ludzi, którzy no, chodzili do kadry. Nie, nie chodzi o to, że na przykład w innych dyscyplinach sportu też są tacy ludzie, którzy na przykład mają szansę i mają nowe pomysły no, na nie, prowadzenie. Nie ma ludzi, tej... którzy zdobyli Mistrzostwo Olimpijskie, Mistrzostwo nie, prawda. I pracowali z trenerem, który, który zdobył pięć medali na, na dużych imprezach, tak jak to zrobił Hubert Wagner. Czyli, no, ale to bo... jest... A poza tym ja nie wierzę do końca w to, że są pokolenia udane i pokolenia nieudane. Znaczy ja właśnie, są dali... pokolenia, które miały szansę na to, żeby coś Otóż to, to jak się da szansę, które wiem, ludzie, to, to wcześniej tak. czy później te talenty się pojawią. Więc cały czas mówimy o systemie. Żyjemy w 40-milionowym tak. kraju, który ma ogromny potencjał sportowy. Tak nasza reprezentacja na To jest, jest czwarta kwestia... pod względem liczebności. I to jest szansa dla tych ludzi. Kwestia jest tego, że trzeba im dać tą szansę i na tym eee, służą sponsorzy to, to, służy, to, służy to, system i tak dalej i w pewnej, wcześniej tak, później się wyłowi to wszystko fajnie, tylko teraz zwracamy do tego o czym mówił yy, kolega Zawada przed chwilą Zobacz, jest że jest w niektórych sportach się tego nie da zrobić nie, Pocześć, da, się, nie da się zrobić biznesu i wypromować strzelectwa, chociaż to jest na razie nasz jedyny medal ale poczekaj, ja chciałbym wrócić jakby do podstaw, a podstawy są takie że w każdym państwie, które jest w sensowny sposób rządzone ci, którzy są u władzy wiedzą że sport ma ogromne znaczenie też społeczne i w tym momencie, że trzeba też ze strony to nie jest tak, że wszystko ureguluje niewidzialna ręka rynku, hmm. tylko to jest tak, że w normalnym nie, kraju, w takim, mieście, że wsparcie, w takim mieście w takim mieście jak Warszawa, taki zespół na przykład jak Polonia miałby wsparcie władzy i, i miasta. I też mniejsze kluby które na, na poziomie lokalnym yy, zapewniają możliwość trenowania w różnych dyscyplinach sportowych. Dlatego, no że to wracamy do faktu... tego, o czym mówiliśmy. No, wracamy do szkoły podstawowej i do dwóch godzin WF. -y. Zgadza, się, bo, bo... Bo... Zgadza, się, bo... Zgadza się. To jest od się zaczyna. Dokładnie. To, to Bez tego się nie ruszy. Bez tego żadni sponsorzy nie pomogą, bo w, bez tego pojawiają się pojedyncze cuda, takie jak to, że się pojawia sponsor, który w dodatku w którym dodatku pracują ludzi, którzy decydują, są kibicami sportowymi i wiedzą, co chcą osiągnąć. Czy tak naprawdę robią pracę, która no, do nich mówię, nie albo, należy. Albo się pojawia pan Radwański, który ma wizję, że jego córka tak, będzie tenisistką. Tak. A, a, a, a ludzi takich jak Bertus Servas w Wiwekielce, to są wyjątki, które można w historii polskiego sportu na palcach jednej ręki policzyć. Tak naprawdę to jest bardzo istotne, bo ja pamiętam, no nie wiem, ja, ja spędziłem trochę czasu w Stanach i widziałem, jak przy szkołach wyglądają ośrodki sportowe, jak przy uniwersytetach nawet takich lokalnych wyglądają ośrodki nie, to, to, to sportowe. To też tak kiedyś mówiłeś, kiedyś w Hiszpanii nie robiło, tak. każdy już od dzieciaka, wybiera sobie dyscyplinę, tak. czy dwie i po prostu ją Ale trenuje. Kiedyś, tak? Było też tak, że na że nie ma, chal, nie ma ten. Tak. Teraz najpopularniejszą budową, sposobem na wyciągnięcie środków unijnych Każdy. jest budowanie tak. sali sportowej. I Jak się jedzie przez Polskę, tak naprawdę widać, że w szkołach jest pełno nowych Sal sportowych, jakby wcześniej no mówiono, wieś, że dzieci może, na mogą może, tak może za 20 tak lat, to, to tak, pokolenie no to, to gdzieś tam wy, wyjdzie. Jest, tak? Nie, no kwestia jest tego, że jak nie ma zajęć BF-u, to po naprawdę. Znaczy problem też jest polega na tym, to o czym Przemek powiedział jakiś czas temu, że w momencie kiedy zakończył się pewien system szkolenia, czyli umarły drogą naturalną śmiercią LZS-y i małe kluby lokalne wszystko skupiło się w dużych ośrodkach sportowych. Ta luka, która powstała po, po, tej, po tym całkiem nie najgorszym de facto komunistycznym systemie szkolenia właśnie LZS-owego i, i nie wiem, AZS-owego, które też było dotowane w końcu przez, przez państwo, bo AZS-y też generowały bardzo dużo na przykład medali na, na igrzyskach. Teraz wystarczy popatrzeć, jak to jest ze sportem akademickim w Polsce. Nie, nie istnieje praktycznie. Nic nie weszło to miejsce. To miejsce zostało kompletnie no, puste. Tak mi się a propos, może się przerwę, mówiłeś o boksie, bo wspomniał mi się, niedawno widziałem wywiad, nie pamiętam z którym z polskich bokserów olimpijczyków, nie pamiętam, czy to był Kosedowski, Pietrzykowski, któryś z, z, z takich no, topowych nazwisk, który mówi, że on bardzo długo trenował właśnie młodych chłopaków i mówi, że on mistrzów Europy, mistrzów kadetów, juniorów miał na pęczki. Tylko co z tego, jak taki junior dochodzi do 18 roku życia, gdzie już nie jest juniorem i on dalej nie ma, nie, ma, nie, ma drogi, nie ma drogi, nie Albo no. idzie na zawodostwo, gdzie zostaje mięsem armatnim, yy, bo tak. tam paru wybitnych może się przebić, tak jak się przebił, nie wiem, jak się przebiła damek przebił się, nie wiem, wodarczyk tak? Mhm. To jest dwóch, a ta cała reszta albo rezygnuje całkiem z boksu, mimo, że byli na przykład mistrzami Europy juniorów, bo... No bo co on ma to zrobić? Gdzie on ma walczyć? Gdzie on ma tą karierę bójserską kontynuować? Kiedy, bo, bo amatorski w krajach y, europejskich normalnie istnieje. tak? Dopóki nie stoczysz kilku walk y, w 16 muncjowych rękawicach i nie założysz kasku, w którym nie połamią ci nosa y, kości szczękowej i jarzmowej, bo, bo nic ci nie, nie zrobią, zbierzesz te swoje parę parędziesiąt tysięcy ciosów i będziesz wiedział, jak ich unikać na przyszłość, to się nie nauczysz po prostu tego. Y, no i efekt jest taki, że rzeczywiście no... no, no no, no kulej nie dożył, no ale nie dożył wydarzenia, w którym żaden bokser nie jedzie na, na, na igrzyska, no to jest w ogóle y, s, s, s, s, s, n, n niewiarygodne po prostu, no jak patrzę jak, jak, jakie mięso pojechało na igrzyska, to co oglądam w angielskiej telewizji, bo w polskiej boksu się nie no no, prawdę, można Prawda jest taka, że po, po prostu Mixergi w Polsce, Polsce to wygląda to na, he... na tym, że, jest, Ja你在, no, że, żle... że, że po prostu to wszystko, to wszystko jest taką y propagandą z, z lat gierka. Znaczy dużo się mówi i nic poza tym nie ma. To są tylko i wyłącznie słowa. I tak samo wygląda to w polskim znaczy... sporcie. W swojej zdecydowanej większości. To jest po prostu czcze gadanie, nic więcej. Znaczy, bo, ja znaczy tyle, gada, znaczy, gada, gada ja bym... się o wielu rzeczach, ale tak naprawdę nic tylko poza tym poza tymi słowami znaczy, nie ma. To wszystko, o czym mówiłem, ja bym tylko nie przekładał zu zupełnie to kompletnie, mam, że nie ma nic wspólnego z ilością medali zdobytych, bo... Nie, bo to nie jest, bo... Bo to nie jest problem, problem, problem nie niezdobycia medali. Bo... Znaczy, bo jest wyselekcjonowana jakaś grupa, jakoś tam skończyć ludzie wzięli, są ci wioślarze, są kajakarze, którzy medale pro... zdobywali. To przerwę Ci, bo zapomnę. Usłyszałem genialny wywiad z działaczem Polskiego Związku Wioślarskiego w czasie wyścigu, który Polska czwórka bodajże przerżnęła ale I to na tak. nadwagę, tak? 30 kg. Tak, 30 kg nadwagi. Słyszałeś ten wywiad? Tak, tak. tak. Ja po prostu siedziałem przed telewizorem i nie wierzyłem w to, ja, co, nie słyszałem. To, co nie słyszałem. może... Mianowicie, pan działacz zwalił całą odpowiedzialność za to, jak się zaprezentowali nasi, nasza czwórka, na nich. Po czym powiedział, że oni przez cały rok obiecywali, że nie będą mieli nadwagi. Wypuścił na, on, Polski Związek Wioślarski, wypuścili na zawody, na Igrzyska Olimpijskie ekipę, która we czterech miała 30 kilo nadwagi, więc to jest tak, jak my tu siedzimy we czterech, to tak jakbyśmy teraz złapali po 7,5 kilo nadwagi. No to come on. I oni ich wsadzili do, do, do, do łódki. Dobrze I nie mało, mało tego, oni mieli, oni mieli preeliminację w Wałczu, gdzie ścigali się z juniorami naszymi juniorami. i Przegrali te preliminacje o dwie, długo, dwie długości. Fakt, że nie na pełnym dystansie, tylko na dystansie skróconym o 25%, ale przegrali z juniorami. Co zrobił Polski Związek Wioślarski? Wysłał na Igrzyska Olimpijskie, czterech grubasów, <laughs> którzy obiecywali, że, no, zrobi, no. że zrobią wynik, a nie czterech juniorów, którzy mogli zrobić jakiś wynik, albo przynajmniej nabrać doświadczenia. Nawet nie chodzi o to, żeby znaczy, byli znaczy, wynik, ale trzeba chodzi jeszcze o to, że dodać, znaleźliby się na Olimpiadzie i mieliby po trzeba prostu... Jeszcze tylko, znaczy, trzeba jeszcze dodać, że ta czwórka, owszem zasłużona, bo to są medaliści z Pekinu, to tylko oni przez 4 lata brali hajs na te przygotowania, tak? tak, tak. Żeby się nie będą mieli nadwagi i zdobędą medal. Więc Polski Związek stwierdził, że nie, no, nie, problem, nie zapaliła im się lampa, problem, rynu, że Problem że polega leją. na tym, że w tym momencie powinno się ich po prostu zdyskwalifikować i tyle. Wiesz, ile do, do dobrych rzeczy do jedzenia można kupić, jak się ma trochę pieniędzy? Wiem też, jakie kary, jakie kary są w zawodowych klubach sportowych za to, że przychodzisz to na trening no. i masz nad wagę. Płacisz 500 euro za, za, to za 10 o, deko O na wagę. to tak absolutnie podstawowych historiach, że w tym momencie, na przykład, no nie wiem, no Polski Związek Olimpijski powinien cofnąć i na przykład zażądać pieniędzy od Polskiego Związku Kajakowego wiesz, za tak, takie zachowanie. Ale, ale, ale no, jakim tak absurdem jest, prawda, no. jest to, że odpowiedzialność w tym momencie działacz, który komentuje to na antenie telewizji polskiej, zwala na zawodników, których sam tam wysłał. No I, i, tam I opowiada i, tą całą i, historię o tym, że oni mają 30 kg wagi, ale, bo, ale wysłał ich, po co ich wysłał? Ale, ale Jakie miał przesłanki ku temu, nie mieliśmy... że oni wygrają cokolwiek? Ale... Skoro, przepraszam, przez czego to się spodziewa przez, no, przez cały rok preolimpijski, on o tym mówi. działacz mówi, że przez cały rok preolimpijski ta czwórka nie wygrała ani jednego biegu z liczącym się przeciwnikiem. Przegrali z juniorami we własnym kraju. Mają 30 kilo nadwagi. To przepraszam... Czym on się kierował wysyłając ich, że mnie przeklął, na te Igrzyska olimpijskie. A znaleźli go pijanego w krzakach jak spał? <grym> nie. No nie dokumentowo... no To znaczy, że się dobrze prowadzi. Znaczy, jest dobrym działaczem. <grym> Mało tego, uważam, że działaczy, którzy kierowali się myśleniem życzeniowym, z różnych polskich sportowców, bo to co yy, Marcin powiedział. Jesteśmy czwartym, czwartą co do wielkości ekipą. Po jaką cholerę wysyłamy ludzi, którzy walczą tak jak nasza sztafeta kobiet w pływaniu o to, żeby dopłynąć pół godziny po tym jak ostatnia skończy brać prysznic no bo tak to wiesz w ten, raz raz sposób, nie, myśląc, w ten się... sposób myśląc to można dojść do wniosku, że wysyłajmy tylko i wyłącznie tych, którzy mają szansę na medal nie, wysyłajmy tych, którzy mają szansę zająć miejsce w pierwszej 15 20. no dobrze, no, ale jak pokazują czasowe je... nasze wyniki to wy... wielu miało miejsce już startu naszych sportowców, no którzy nie, mieli ale... gigantyczne szanse na to, żeby widziałeś walczyć o medal ta... widziałeś kobiet w pływaniu? W, y, w pierwszym biegu eliminacyjnym. No, dobrze, Stary, no ale no... zdążyłeś się wysuszyć, umyć zęby, wsiąść do autobusu, a one dalej wypłynęły. To no. jest tak, jak ja się śmieję, że jak ja startuję na, na, w półmaratonie, to moi koledzy zdążyli dojechać do domu, mnie metę spuścili powietrze z mety, a ja dalej biegnę. No, to no tak... dobrze, no ale to, to wiesz, no ale to na takiej samej zasadzie teraz możemy powiedzieć w takim razie już nie wysyłamy Radwańskiej, bo Radwańska przegrała, wszystko, przegrać, tak? Radwańska przegrała w tenisie wszystko, co mogła przegrać. tak? Radwańska przegrała z innych przyczyn, natomiast no. natomiast jeżeli. Radwańsk, no zaraz, zaraz, ale ale z jakich rad... innych przyczyn, Przegrała z tego, że jest słabsza, tak samo jak tam ci nie, byli nie. Słabki, nie, nie, nie wynik Radwańskich przez trzech tygodni Przecież. dawał pewne nadzieje na to, że ona na tym samym w tym korcie może zająć dobre miejsce. Ale przepraszam Cię, jeżeli ktoś przez rok nie wygrywa z nikim z europejskiej czołówki, do tego ma 30 kilo w sumie nie, no na łódkę Nie, ja nie mówię nadwagi. o tej patologii. Ja nie mówię no, nasze jeżeli idą na dno jak siekiera, a później zajmuje im pół godziny wypłynięcie na powierzchnię, no, nie, to kto je tam Jesteś, jesteś, tutaj, no. jesteś nie, nie, bo, bo, bo, bo w ten sposób... Nie, no momentu, widziałem to. Nie, no dobrze, no, ale to w takim razie kogo mamy wysyłać? Sportowców, którzy mają szansę na zajęcie w pierwszej, na miejsce punktowane, no pierwszą dwudziestkę, no. Niech, niech to będą ludzie, albo jeżeli nie Może masz... Ale jak określasz tak, tą szansę? Określasz je, wy, wy, dając im pewne minima, które mają spędzić przed występem. Tak, tak? Spełnić, no to właśnie tak. nie spełnili tych. No właśnie zmienili. nie spełnili, zostali wysłani, dostali dzikie karty. Ja nie albo, mówię bo tej... byli medalistami z 4 lat. Ja nie no. mówię o, ty, o, o, o tej patologii, no, ale to tak samo, yy, jak się nazywa? Kędzierski? Eee, Skoczek nie, nie wzwyż, tylko o tyczce. Co ty? Wojciechowski. Wojciechowski. Wojciechowski. Wojciechowski nie pojechał nie pojechał w końcu, mm. bo miał dostać dziką kartę właśnie. I to była walka o to, że miał dostać dziką kartę po to, żeby pojechał właśnie. No, o no, ale wiesz, no to... no, chodzi o to, że są pewne minima, które jeżeli się nie spełnia. No ja nie mówię o takiej patologii jak, jak no, nie, no dobrze, tylko czwórki. No, mówimy no, no, dobra, Wojciechowski, rzecz, no. niech jak będzie. spełnia się minima, się jedzie i minimum. No ale I, Ernest, na czwarta, co do liczebności ekipa na igrzyskach. To są znaczy, chiny, chiny, USA, Ro Rosja. Rosja. I my mamy jeden medal. widocznie, widocznie. Bidot. Bidot. Bidot. No, I jak Widocznie chodzi o to, że, że, że to minimum olimpijskie, które jest po prostu. Może no, nie jest, jest dobrze, jest, ale jest, jest jest na ten jest na nie, ale to, są, to, są, to są poziomie no to jest, w razie. To są, ale no, no. to są minima przecież międzynarodowe, tak? że są dwa minima. Jest, jest minimum międzynarodowe, i minimum tak, pekali, i pekali, nasze tak? było jeszcze bardziej rygorystyczne niż tam to wiesz. No właśnie. To jest ruch olimpijski. Liczy się udział. Zapraszamy wszystkich. No, czy są takie nie, czy znaczy, no, problem jest taki, że wiesz, no, to, to, wracając do tego, no jednak była wyselekcjonowana jakaś grupa ludzi która dawała szansę na medal, no tak jak, nie wiem ci nasi sz sz szermierka cała, tak, która w Pekinie zdobywała medale i nagle jak, jak domek z kart, oni wszyscy w pierwszej rundzie tak jak jeden za drugim padają, tenis Radwańska, Fürsterberg z Matkowskim e Kubot no może Kubot na medal to nie, ale też pierwsza runda i nasze wszystkie nadzieje medalowe w tenisie wiesz, ja Nie wiem jak się bo trwał mix to Trwa mix, ja nie wiem, ale to już jest załosne Ale początek też był fatalny znaczy, pa, para w tenisie, która nigdy Wcześniej ze sobą nie trenowała nawet Nie zagrała nawet sparingu nie, no, tak, no. no jak no. można myśleć o medalu? Nie jest ja tam myślę. chyba jest 16 par Więc tak naprawdę to wystarczy dwa mecze wygrać Jest się, <grym> jest się <grym> w strefie tak, medalowej tak? Ja nie no tak, myślę o medalu, ja myślę o pierwszej rundy. Ale, ale Ani Matkowski nie ma dwóch metrów 10 Jak Karlowicz, żeby na tej trawie tak serwować Żeby wygrać mecz no dobrze, Leighton, Hewitt, Leighton Hewitt ma tyle samo wzrostu, co, co i on no, no, to, A jednak potrafi to robić nie jest kwestia wzrostu, no. No, no, do, no. Dobra, no ale być może Leighton Hewitt grał y, no, ja z no, samą no, ale... parę razy w parze. No. Dajmy, dajmy no, no, potem, dobra, bo, no, ten, bo myślę, że, ten że, że, że rzeczywiście, no mówię, w Pekinie pierwszy medal zdobyliśmy po 8 dniach, więc tu jeszcze coś, razem jesteśmy lepsi. coś się może jeszcze wydarzyć. Zdobyliśmy. No, tak, I i znaczy jeszcze ja, parę tych medali no, tak będzie, znaczy... natomiast nadal to... Chyba nie usprawiedliwi takie wielkiej ekipy, jeżeli porównamy. Nie, no nie bo, usprawiedliwi bo my, w żaden sposób. No nie, bo my nie, no nie. będąc czwartą ekipą, musimy patrzeć w góry, czyli patrzeć właśnie na Stany Zjednoczone, na Chiny i na Rosję, tak, a, a to jest przepaść. No. My nawet nie zdobędziemy, podejrzewamy jednej dziesiątej medali, co Zobacz, każda jest kosmiczne odległości zasadzie, nawet nie przepaść. Kazach, ka, Kazachowie. Znaczy, dla mnie przykładem zawsze jest to na przykład, w jaki sposób klub, któremu kibicuje, czyli Barcelona, wysłał do Pekinu sportowców. W klubie FC Barcelona jest 2250 sportowców. Pojechało na igrzyska sportowców 17. Ale to chyba klub Barcelona nie wysyła. Nie, no ale pojechali zawodowo dobrani sportowcy przez Hiszpanów z jednego klubu. No nie tylko, bo tam jeszcze z innych nacji pojechało ze dwóch czy trzech. Z tych 17 wysłanych 10 przywiozło medale. Efekt był taki, że z 2250 sportowców z klubu FC Barcelona zdobyli oni w sumie 10 medali. Tyle samo, co Polska w Pekinie, która ma sportowców no nie wiem ile, ale pewnie parę milionów. No piłkarzy mamy więcej, podejrzewam. Po piłkarzy mamy jakieś 420 tysięcy zarejestrowanych, tak? W związkach sportowych. Także czasem lepiej dwa razy pomyśleć, dwa razy policzyć. Nie, no oczywiście, że tak, ale ja się z, jest... z tym absolutnie zgadzam. To Dobrze. jest doskonale pomyślane i świetnie policzone. Właśnie, właśnie, chodzi mi, to, chodzi, mi chodzi mi o to, mi Pamiętajcie, no, że, no, jest jest jest tego, jest, że jest pewna, jest jeszcze o której nie mówimy, że istnieje coś takiego jak nie wiem, jak to powiedzieć, znaczy na każdego wysłanego sportowca do igry, przypada, przypada, przypada czy... działa, no to, no, iluś no, to dochodzimy do sedla, to dochodzimy to właśnie do o Znaczy, wystarczyło no, to popatrzeć na, na, zresztą, na puste, na puste trybuny, nie, nie, nie, o czym się jak, mówi. Nie, jak oglądałem, oglądałem ceremonię otwarcia, co miałem takie całkiem ambiwalentne uczucia. I na początku nie. Ja no, ogóle... miałem wrażenie, że, że, ty, że ktoś ci zrobił krzywdę w międzyczasie. <grym> nie, bo ja bo... znaczy tak, to prawda. Krzywdę zrobiła mi <grym> znaczy, telewizję. Jak będzie telewizji... ktoś walną, walnął bejsbolem w głowę, dostałeś amnezji i nagle zaczęłeś w ogóle mówić całkiem co innego. Tak, tak, bo tele... oglądałem to najpierw w telewizji polskiej, uroczystość otwarcia i patrzyłem na to i to takie przegadane w ogóle, a jeszcze do tego pieprzący w trzy światy Włodzimierz Szaranowicz, który opowiadał, takie dyrdy że nie wiedziałem, że w ogóle są, są, są orzeszkowa skorupnicką. Ja dla własnego zdrowia psychicznego o ceremonii otwarcia omijamy już od dość dawna Wszyst, wszystko. A, a to, ja to było chyba warto obejrzeć. I w pewnym momencie yy, zgodnie z sugestią jednego ze znajomych na Facebooku przełączyłem się na wersję oryginalną na Eurosporcie po angielsku. I zacząłem wreszcie cieszyć się tym, co widzę. W sensie, no i poprawiło się trochę, bo trochę rock'n'rolla było bardzo fajny występ Pola McCarthy'a i tam no generalnie muzycznie świetnie oprawione. A ja chciałbym go powiedzieć, już mówiłem redaktorowi Zawadzie, żeby tak nie narzekał na telewizję polską, bo Amerykanie mają gorzej. A tak. Ale telewizja polska, masakra. Amerykanie masakra. zrobili wywiad ze Wanderem Hollyfieldem na ulicy. Tak, bo tak, nie, nie poznali, że to on. No, no oni mają. Tak. Zrobili sądy ulicy na tak, tak. Ale, ale co więcej, przypadkiem przed znanym z Lennoxem no. Lewisem. Co więcej, co więcej, oni tam w tej. bo to NBC. To NBC tak. tak. NBC miało coś takiego, że Amerykanie, amerykańscy kibice strasznie się oburzali, że nie mogli zobaczyć na żywo y, transmisji. Z otwarcia, dlatego że jak wiadomo tam jest inna strefa czasowa. Tak, tak, I NBC zaplanował tak, że musi to puścić w prime time, więc nie puścili tego wcześniej w całości w internecie, chociaż mają specjalną platformę do tego stworzoną. I jakie było wytłumaczenie telewizji NBC, ponieważ ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich jest zbyt trudną imprezą, żeby internauci ją zrozumieli bez komentarza świetlnego. No ale tych, to jest że komentum... realne. realne. Tak. Nie martw się A jak ten komentarz wyglądał? On właśnie wyglądał tak jak mówisz i oni się co więcej swoją ignorancją szczycą, bo tam był taki moment, że wystąpił w czasie otwarcia wynalazca sieci www. I w tym momencie tam siedział z komputerem Next yy, yy, i tam coś tam sobie klikał. Jaki był komentarz panów z, i pań z telewizji NBC? Nie wiemy kto to jest. Dlaczego go tak długo pokazują? Jak chcecie się dowiedzieć, to jest to sobie go gdzieś wygooglujcie. No. No tak, ale no tak, to bez komentarza byś nie dał rady. No. To, to nie, się... no ale dla Włodzimierza Szaranowicza to, co nie jest napisane w skrypcie, czyli nie ma napisane, kto jest kim i zaznaczone strzałką, jest zagadką. Ale głównie. on przynajmniej czasami się przejmuje, jak czegoś nie wie. Albo stara się to przemilczeć. Tak, jest mu A im nie, nie jest <laughs> głupia No ale to, to powinieneś zobaczyć, włączyć telewizor w ciągu dnia i zobaczyć Odette Moro. Tą tak. figurską. I tak jest druga pani jeszcze. Jaki, ja, ja, jaki mąż? Nie, no tam. Myślę, że no, ja myślę, myślę, że tam byś posadził kogokolwiek i powiedziałby więcej na temat sportu niż ona. Noż bo... tak jeszcze euro mi się przypomniało. To może jako dyktatorka będzie nawet uznany. Zobaczymy. No, no. Bo, bo zawsze, zawsze, zawsze, mnie roz... <śmiech> <Zawsze śmiech> nie rozbrajał i po, Działa, po prostu do, doprowadzał do płaczu, łyski <śmiech> ue, ue, i śmiechu jednocześnie. Jak Darek Szpakowski próbuje wybrnąć ze swoich pomyłek. Tak, że niby nic się nie stało i nikt nie zauważył. To było to podczas meczu Irlandii. Jak wiadomo, gra piłkarz McGiddy, a na bramce stoi bramkarz, nazywa się Given. I co, co, cóż powiedział Szpakowski? Szpakowski mówi coś takiego w momencie, gdy McGiddy jest przy piłce. Mówi tak, McGiven. Chwila ciszy. Z pozycji bramki obserwuje atak swoich kolegów. <śled> Magi... Znaczy, jaki lat? To musi mieć mak w nazwisku. I oczywiście zupełnie nieprzejęty. Wy, wybrnął! Magii wybrnął. nikt nie zauważył. Nie no, to, to, to tak samo jak, jak, jak oglądałem polskich siatkarzy i po prostu to, co wy, wy, słyszę z ust Dębowskiego. O, oh, Jotr Dębowski to jest legenda, Powiem Ci, że najbardziej mi bo, bo on komentuje z niejakim Mariuszem Szyszko, który był rozgrywającym prezentacji Polski, ale za czasów, gdy prezentacja Polski raczej grała słabo i w czasie meczu z Włochami, jak on trzeci raz zaczął mówić o tym, że no, że Polacy teraz to tak fajnie, lepiej grają, bo kiedyś jak oni grali, to wszystkich się bali w ogóle beznadzieja i tragedia. W sensie, kiedy o, Mariusz przeszkadzał mu w mordę. Spuszczali wzrok, tak, tak. Przed Brazylijczykami i, i tak dalej, a teraz to Bartman taki waleczny biega na ich połówkę. No, a krzyczał tak... do nich. Bartman później takiego kurtuazyjnego wywiadu po meczu z Włochami udzielił, tak, że takim tak tak. szacunkiem się darzymy, ale jak bieg stół z siatki i krzyczał wafanku to nie wiem, to nie wiem, czy Włosi rozumieli to tak samo jak no, ja. Nie, no, to no, to do do swojego przyjaciela Michała Łaski, którym tak. przegrali w jednym klubie tak jest jest no, swego czasu. Na no, no no, przykład, tak, że, że było... z Bułgarią tego nie pokazali, tej samej walczności. E, no, ale... e, no, trochę trochę przystali z Bułgarią, ale, no, ale to, co Sokołow wyprawiał... Ale wiesz, przecież... jeżeli, rozmawiamy, jeżeli rozmawiamy o drużynie, która wygrywa Ligę Światową i która w, przez ostatni rok tak naprawdę tłucze wszystkich i w sposób, robi to w sposób absolutnie rewelacyjny, nie może przegrać meczu przeciwko jednemu zawodnikowi. To jest turniej. To jest To jest dobrze, że to się stało. Teraz, bo to tak, był taki dokładnie. kubeł zimnej wody, bo mam wrażenie, że oni podeszli do tego meczu, że na zasadzie... Po, czwart ja, złoiliśmy po czwartym, czwartym z włochami to ja myślę, że oni poczuli, wierzyli, żeśmy najlepsi. Tak. I oni poczuli się po prostu zbyt pewnie, co było widać w tym meczu. To było widać A czy, w tym meczu. mało tego, Anastazji e, był tak spokojny przy wszystkich czasach, które brał, takie, takie drdy mały tam wygłaszał, że grajmy swoją siatkówkę, że tego, że w ogóle no zrobił kilka zmian dobrych, tak? Że wejście Kubiaka rzeczywiście było fajne. To, że no dobrze, że zagubny sobie pograł. Dobrze, że że to pograł jest... I pograł dobrze, rzeczywiście tam trochę zmienił. No ale to, co winiarski. Pograł, pograł, pograł lepiej niż Gadło, ale, do, nie, do, ale wcale to, co, nie pograł dobrze. To, co, dobrze, no to, co bo, winiarski bo Polskie wystawiał... rozegranie było Aha. absolutnie dramatyczne w tym meczu. Znaczy, Dobra, ja uważam, rozegranie. że nie było, nie było rozegrania w tym meczu. Dobra, rozegranie. Był odbiór, nie nie był odbiór, nie odbiór, odbiór. Nie było odbiór, nie było. Nie było w Odbiór był dużo no, lepszy no, niż rozegranie. Nie, no, nie no, było no, no, odbioru w ogóle. To najgorszy mecz winiarskiego, jaki ja widziałem w odbiorze w życiu. Nie widziałem tak złego meczu winiarskiego go E, także w, jeżeli chodzi o mecz z tak, to brakowało znaczy, no, to koło, blok, no. blok zaczął funkcjonować w trzecim secie wcześniej. Na chwilę. Ale na chwilę, na chwilę, na chwilę tylko. tylko. No bo nie było rozegrania. To też było tak, że... że znaczy, to, to, wiesz, no, no, nie było przyjęcia, to nie było rozegrania. Nie było rozegrania, to nie było ataku. No nie, tak, nie, ale, ale, ale nie zazenia. było ja też ja zresu, to myślę, że naszym Panowie nie naraz, Ale odbiór funkcjonuje jakby niezależnie od wszystkiego. tak, Odbiór albo jest, albo go nie ma. I odbiór od odbioru zaczyna się wszystko. Przyjęcie zagrywki. Tak, i od przyjęcia zagrywki. Jeżeli jest przyjęcie, jest odbiór, no tak. jest gra w parterze, a tutaj było tak, że czterech ludzi szło do piłki, po czym okazuje się, że piłka spadała po prostu na parkiet i e, nie było porozumienia. Znaczy Sokołowna no... w nas, w nas się strasznie. No nie z obrona no, Sokoło, też, też niewiele nie nie lepiej, nie nie lepiej było, jeżeli chodzi o odbiór. Lepiej funkcjonowało rozegranie i wtedy też i tak, chociaż atak też nie były kończące ataki no, ale jest, jest, mówię, no To co, to, co, co, zagrał, obronio, to, co zagrał ten, ten liberał bułgarski Sanparov, no ja on chyba w życiu takiego meczu już nie zagra. Przy taki atak, jak on wyjmował, a z drugiej strony oglądałem mecz Argentyna Włochy i wcale mecz z Argentyną, który będzie jutro rano, wcale nie będzie łatwy, bo Argentyńczycy w jednym secie to tak poczesali Włochów, że Włosi nie wiedzieli, co Ale się ja dzieje. Ja mam wrażenie, że Włosi to zupełnie. Włosi jakoś... to nie jest drużyna, która zdobędzie po pół, medal na po tej urze. Raczej raczej z, tej, z naszej grupy, jeżeli my się. Znaczy do, oni wyjdą, grupę, bo to to tam, wyjdą z grupy. No Włosi wyjdą z grupy. Ale może być tak, jak samo tak, myśleliśmy, że najmocniejszą reprezentacją w, w grupie polskiej była Rosja. Po czym się okazało. <głosy> Że, że najsłabsi Grecy i, i Czesi najgorsi, którzy mieli być, fatalni, jednak awansowali. Tak. Tak. No, więc, więc to może być tak samo i z tymi Włochami, którzy mieli być no nie, najtrudniejszym ale Włosi przeciwnikiem. Nie gra, nie, Włosi nie grają w wybitnej siatkówki. Widać, no, że jest po, brak mówią, po pierwszym meczu że było, była mowa, że Włosi to najtrudniejszy przeciwnik i że skoro z nimi sobie tak poradziliśmy, to poradziliśmy. Znaczy, Dobrze, że ba... się stało, że ten kubeł znaczy, wody został wylany teraz i bardziej, ja mam nadzieję, bardziej, że to Bardziej, Włosi, po byli, bardziej Włosi byli zagadką przez to, że nie grali w Lidze Światowej. I nie wiadomo było, czy odpuścili tę Ligę Światową wcześniej specjalnie, czy byli za słabi na to, żeby, żeby pograć dalej. I okazuje się, że Włosi to nie jest jakaś rewelacyjna drużyna. Do tego widać u nich, że u nich jest brak porozumienia. To, że tam oni mają spęd tak naprawdę. No, że jest no tam łasko, to jest trzech, tak naprawdę. No, no, no, za jest tym jest Rosjanin, Polak, e, Chorwat. I no, i ta, ta... no i reszta Włochów. No, nie jedynym będzie. atakującym jest Polak tak naprawdę, bo tak. jakby łaski nie było, to nie mieliby żadnego atakującego. No nie, ma, łasko nie ma zmiennika. Nie ma. Za to ma. trener ma jakiś genialny pomysł, gra na dwóch libera. Nie wiem, czy no. <laughs> tak, Jeden tak. przyjmuje, a drugi broni. No, no, no, co zrobić? I to miejsce zajął, drugi libero zajął miejsce drugiego atakującego. Właśnie nie ma zmienika dla łaski, bo jest dwóch libero, więc to też taka koncepcja odważna Za, to, za to w koszykówce medal złoty można przyznać już dziś. Bo oglądałem mecze Amerykanów i y, Dream Team... Y, Podobno ostatni raz Dream Team. Właśnie się kluby, kluby, się zburzyły. No jest, jest, taki pomysł, że Amerykanie w ogóle do PKOlu, do do PKOlu. Ja to to do... O, to będę. Do, do, do, do, do MGAOlu zgłosili w ogóle taką ideę, bo kluby się rzeczywiście buntują, bo im to rozwala po prostu rozgrywki. A nie z kontuzją, wręcz to samo co kluby piłkarskie. Tak, ale oni, dostają, chcą, dostają ale oni chcą, chcą ekwiwalenty, tak? Za... Oni chcą, żeby grali zawodnicy do 23 tak. roku życia, tak jak, tak się, jak cenożny. Cenożny. No. Co dla Amerykanów oznacza, że też to złoto. <laughs> Może tak być. Zazwyczaj. Natomiast no rzeczywiście no tu nie ma, nie ma co zbierać. Jak Amerykanie wychodzą, no to oni mają taki light w tych meczach, że, że co, no wczoraj w meczu z Tunezją bodajże. To przedziwne, bo tunezyjczycy mieli wczoraj dwa razy lepszą skuteczność za trzy punkty niż za dwa. <głosy> <głosy> bo w całym meczu tak bali się wejść pod korz, gdzie Amerykanie stali jak w ogóle jak wieżowce. No wiesz, no, no to no, trudno, ale... trudno, trudno dyskutować o meczu amatorów. No, Jakich amatorów, to są ludzie, którzy grają wszyscy w europejskich wiesz, jak, ligach. Jak, jak ja kiedyś miałem taką koncepcję, <głosy> pamiętam jak w Polski Lidze był taki mecz, że w jednej kwarcie jedna z drużyn to była dwa punkty przez całą kwartę. Pomyślałem że jakby mnie tak ktoś postawił na linii końcowej, znaczy może nie mnie, no kogoś silniejszego, tak? Stawiasz gościa na linii końcowej, bo tam ci są lepsi, boisz się ich. I on po prostu z linii końcowej pierwsze, co robi, to rzuca i próbuje trafić do kosza z tej linii końcowej. To myślę, że przez te 10 minut za dwa razy by trafił. To już są 4 punkty, a nie 2. Z, za 3 to by było. No bo to 6 punktów, No, o, no to 3 to... razy więcej. No właśnie. No tak, jakby, jakby to był jakiś Lebron albo Kobi, to, to mógłby nawet z 18 rzucić. rzucić, no, jak miał tyle prób. to można tak mecz wygrać nawet. <laughs> no jest taki trening sławny, który można obejrzeć na YouTube, tak, jak, z samego narożnika jak boiska. Lebron James z narożnika boiska trafia 6 razy z rzędu. Znaczy, mówimy przeciwległym. Prze, o, przeciwległym narożniku. Przez całe boisko z narożnika 6 razy z rzędu Lebron trafia trafia do, do, do kosza i to nie jest fake. No, no ale... Akurat tam Polaków nie ma, są Chińczycy. A rozmawiamy, że jeszcze mamy coś do powiedzenia o Igrzyskach. O Igrzyskach Zdaję, to mamy i... dużo. No, no igrzyska, jeszcze o, o, jeszcze... o, o, o... fantastycznym w tych Igrzyskach. Tak, I no, o no, tym, no. jak to się pięknie wszystko zaczyna rozgrywać a, przy Zielonych Stolikach. To zawsze tak było. Z, z no, ale się po cztery pary w badmintonie. No bo to był skandal. No dobrze, ja to rozumiem. Oni nie chcieli wygrać. Ja to rozumiem, tylko że po co ustawiać jeżeli ustawiasz głupi system eliminacji i dalej to, to, za to, to, ludzi, to, to musisz się liczyć, no. Jeżeli Polska przegrywa ze Słowacją w piłce w siatkówce po to, żeby nie grać z Rosją w następnej rundzie, to przecież no w piłce, no, to jest norma. Że się ludzie umawiają na, na wynik, żeby my wolimy grać z tamtymi, a wy z tamtymi i wychodzą. Tylko, że no w badmintonie. Tutaj im się punktu... ułożyło, bo nikt nie chciał wygrać. Widziałeś, po... po... no, tak <laughs> tak jak to wygląda. Bo z reguły jest tak, że jedni chcą, drugi nie chcą. A tutaj tak, nikt a nie raz chciał. No nie, to piłce... może nada to no, prawda. Poza po ty, tym jest tak, że możesz grać przez cały mecz na swojej połowie i nikt nie, i nikt do do nie zauważy, Nikt nie zauważył. ale po się razem. Możesz jakąś akcję zrobić, nie trafić w bramkę, nie zawsze coś się dzieje. A tutaj nie ma wyjścia. A tu musisz przebić przez siatkę na drugą nie, jest nie Możesz trafić w siatkę no albo w aut. Tak. No właśnie i to robili. No to bo robili na drugą stronę było ryzykowne, bo mogła już nie wrócić. Tak. To tam, bo przeciwnie, wcale nie na mi odbierać. Także, tak, że tak Bardzo zresztą. fajna taktyczna <śmiech> gra. Zastanawiam się jak tylko w końcu jak do tego doszło, że ktoś w końcu wygrał ten mecz. Tak? Bo I nie, czyli straszyć dyskwalifikację. Dlatego, że bzdurą jest to, żeby w sportach tego typu były grupy. Po prostu od początku do końca powinien być system pucharowy. Kto, kto wygrywa ten przechodzi dalej. I wtedy nie było nie byłoby tego typu jaj. Nie byłoby tego typu jaj w Lidze Mistrzów, nie byłoby tego typu jaj... W, w, Albo wystawia się jednego reprezentanta. Yy, czego? No w danej dyscyplinie. W deblu? No nie, <śmiech> no, nie wystawia się dwóch debli w tym sensie, że, dwu, a, że, że nie są dwie trafiasz, no, no, nie, no. A to, a to no nie, jest, tak. jest ranking, no, ale to zawsze jest Albo no i... wystarczy, że z każdej grupy przechodzi tylko jedna drużyna dalej. tak i wtedy po prostu musisz się bić o wyjście. Tak. nie, no tak. jest. Albo po prostu jeszcze jest znaczy, proste rozwiązanie. Ale pomysłów dobrych jest wiele więcej no, proszę niż zdaniem. ten, który mają jest po, prostu, jest po prostu. Ale no, ja uważam, na przykład że... robić losowanie. Wychodzą z góry i nie wychodzą że... po trzy, a później po prostu ich losujesz. Nie wiesz, tak, z kim jak wyjdziesz. Tak, no, no, no, ale, no to zobacz. Ja to są ja trzy pomysły. Tak, się, tak czy inaczej uważam, że dyskwalifikacja akurat w tym przypadku była bardzo trudna. No Okej, tylko ja nie bardzo widzę podstawę na jakiej podstawie oni zostali skrytykowani? Ale możesz chcieć przegrać w Cię? Możesz. Znaczy, możesz. Nie, mas, nie masz obowiązku. Nie jak... masz obowiązku chcieć iść i wygrać. Nie, nie, nie masz nigdzie, obowiązku też przebijać a... lotki na drugą stronę. <laughs> nie znaczy ma. dla mnie, ja, ja się z tym <laughs> zgadzam, że to skandal, w ogóle granda i tak dalej. Tylko, że na wykwalifikacji ma... nie ma żadnej podstawy. Możesz wziąć na linki nie podnieść się dostać w pędzel? Możesz. Przegrasz walkę. No ale na czym polega sponsor, y, sport? Nie, nie, ja, nie, ja, się... nie no. Ernest, ja się, ja się z tobą zgadzam, że to jest granda. Jeszcze tak. Natomiast No ale dysklarifikacja... Jeżeli ktoś wymyślił górne przepisy, to niech on ponosi nie, bo za tego konsekwencje. No bo Za co, za co zostali dyskualifikowani? Jaka jest podstawa prawna tej dyskwalifikacji? Że trafiali w siatkę? Że, że trafiali w siatkę, mieli słaby dzień. No, widocznie znaleźli, że jakich no. Nie, no, no, po no po prostu no... przeczytali przepisy i tak ich to mentalnie rozstroiło, że nie byli w stanie trafić w kort po prostu to się zdarza, no. ja też czasami po czyli przyczytaniu złej wiadomości w gazecie by się nie się kazało, że czasem się podnieść mają, ile, ile razy można w meczu trafić w siatkę, żeby to był ok a ile razy już jest za dużo no, czy czyli wiesz, rozumiem, to jest... że w takim razie nie można mieć pretensji na przykład do polskiej prezydencji piłki nożnej bo oni na przykład nie chcieli wygrać ale może nie umieją, tak? nie, niektórzy, ale niektórzy udowodni... akurat nie umieją znaczy, w momencie kiedy udowodnisz komuś to, zrobi to za pieniądze tak? W momencie, że przyjął korzyść majątkową, no, ale oni nie, na nie zrobili tego, żeby... z tego za pieniądze. No właśnie. No, no, właśnie, no to. też nie. tego nie zrobili no. za pieniądze. No właśnie. To trudno no no te... pretensje no o to, że właśnie. przegrywają. No nie, ale. Przegrali na własne życzenie. Polaków nikt nie za no. to, że przegrali. No to prawda, no, no ale no wiemy, bo bronicie, bronicie tego. No. Oczywiście. Nie, ja, ja, nie bronicie ja, nie, ja nie bronię ich, nie bronię tych badmintonistów, bo to było. Znaczy, jest, to, jest to słabe. No. To słabe. No, oczywiście, że słabe, tylko że uważam, że ta kwalifikacja nie znaczy, ma żadnego należy no. działaczy, którzy wymyślili takie przepisy, ta sama, a, nie, ta a nie sportowców, same... którzy tak. próbują się jak najlepiej do nich dostosować. To jest taka ta sama jest... historia jak z polskimi kajakarzami. Zostawmy to i idźmy dalej. Nie, to jest jak ze wszystkim: no, jeżeli system jest gówniany, no. to ty próbujesz się w nim ty o... obracać następnego... w taki sposób, żeby jak najmniej się ubrudzić i jak najwięcej zyskać. Następnego dnia tak. masz ważny mecz tam, czy półfinał, czy ćwierćfinał, i wiadomo, że nie chcesz się też zmęczyć. Po co masz walczyć, jak masz już pewien awans, walczyć do upadu złapać kontuzy jak polskie badmintonista przypadkiem. Równie dobrze No, no nie... ale to redaktor Zawada zawsze krzyczał, że, że nawet jak się gra z merdasami, to trzeba wygrać zawsze, zawsze wszelką cenę. Nie, bo trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Ale w turnieju istnieje coś takiego jak taktyka. No nie, ale to, wiesz, to są dwie rzeczy, czyli jakby... E, nie, no to chodziło o to, że można po zrzuci... nie trafić na swoje i nie zrzucić, swój... Można zrzucić na ich gromy, nie wiem, moralne i powiedzieć, że że to było... Gromy moralne. Gromy moralne, gromy moralne. To są dobre gromy i i ten i że postąpili wbrew jakimkolwiek zasadom i, i, i sensowi sportu, natomiast to według mnie nie daje żadnych podstaw do dyskwalifikacji. Znaczy, nie wiem, no, nie to, wiem czy coś... są podstawy, czy nie. No, to trzeba by było poczytać regularnie. Jakby jeden podszedł i walnął drugiego rakietką w głowę, tak? No to znaczy... rozumiem. To jest ja bym chciał skończyć ten temat, bo mam jeszcze dużo no, ciekawych. mamy temat. jeszcze pytania od... No, no, do nie, no bo mamy jeszcze mamy... kolejny, kolejny problem, to jest... I, i ukaranie tak ta, płakała koranka? Tak, tak. To jest kolejny absolutny skandal. No, no i pytasz samo polskiego judoki, który, to, który jest już takim no, jaskrawym przykładem nigdy, rządów, nigdy, nigdy, rządów niestety... jednej federacji, że, że, że, że to się nie Dobra, mieści. Mamy wody, sporty, no. sporty, gdzie jest uznaniowość decyzji sędziów, niestety... No. Słuchajcie, mamy kilka pytań. No, ale tam nie było uznaniowości. No no, już koniec, Dobra, Dobra mamy no to kilka to pytań. Dlaczego siatkarze grają z nazwiskami bez polskich ogonków? Zygadlo zamiast żygadło, no właśnie. Ale my nie wiemy tak. A, a dlaczego, a dlaczego yy, znaczy, reprezentacja ja się... Rosji, pisze, od, odpowie... Odpowie... Rosji pisze się tak? Rosji pisze się tak. A, a nie właśnie, dlaczego no. chyba odpowiedziałeś, ja że to będzie pytanie Adidasa. Na... Nie, to nie jest pytanie do Adidasa, to jest pytanie do działaczy. Bo to działacze ustalają, jak mają wyglądać. No, tak myślę, tak że Adidas, jakby mu powiedzieli, im, że mają być kropki i ogonki, to by dał radę. No Oczywiście, że to jest tak skomplikowane. To nie jest problem, żeby nadrukować. To jest taka sama historia jak z Najkiem i Zorzełkiem, że tutaj też nie było się co czepiać Najka, dlatego że to była sprawa bezetnu. A to jest, pytanie, to jest pytanie, nad którym ja się też zastanawiałem akurat. Chińczycy przywiozą z igrzysk kilka worków złota, czy to znaczy, że przepadnie jak kamień w wodę po olimpiadzie, jak większość chińskich medalistów. No pewnie U, tak. Pewnie tak. E, dlatego, że, dlatego, że z Chińczykami jest tak, że. Ponieważ oni na co dzień nie wyróżniają się w większości dyscyplin, w zawodach międzynarodowych. Bo ci, którzy, startuj, ci, bo którzy startują nich nie startują, więc nie podlegają międzynarodowej, yy, międzynarodowej kontroli dopingowej. Później pojawiają się wtedy, kiedy już mają zrobioną siłę, wytrzymałość, co, co, cokolwiek, co, by tam, co oni tam nie mają mieć. Są dokładnie przebadani już przez swoich lekarzy tak jak powinni być przebadani, po czym startują w igrzyskach, zdobywają medal, po czym I znikają w wodę. w wodę i wszystko jest OK. I następuje no produkcja następnych. następnych, a mało tego odkąd, odkąd doping genetyczny wchodzi, a w Chinach wiadomo, że wszedł od, od, od od dłuższego czasu, to teraz takich wypadków będzie coraz więcej: Chiny będą żywą fabryką po prostu y, klonów, które będą zdobywały medale. Jak to Nikt... w państwach totalitarnych bywało przecież i, i wcześniej, więc to no. jest, to jest, to jest jakby. Wenerde też prowadził. No tak, jest to miara Rosji... jest to ta pani, która zdobyła złoty medal w, w strzelecję, wygrała z Sylwią Bogacką, przecież tam już tak to na przez 9 miesięcy. Nie wychodziła z środka w ogóle treningowego, tak. czyli w zamkniętym ośrodku nie mogła się widzieć z rodziną, z nikim po prostu. Tylko Podczas kiedy na przykład w czasie, tursie, tursie, w czasie Tour de France możesz mieć kontrolę o godzinie 6 rano, jak śpisz w pokoju hotelowym. Mało tego, jak jedziesz na wakacje, to musisz zostawić namiary, gdzie jesteś. Jeżeli Cię nie ma, to Cię nie dopuszczą, tak? Mhm. Trochę i potem zobaczymy, że chińskich kolarzy na igrzyskach... Jakoś nie widać. Ja znaczy, bym się nie zdziwił, jakby nagle wyskoczył jakiś tak przygotowany wcześniej, który nigdy nigdzie nie startował. i, no, ale i nagle ja, wygrał, tak? No, no, znaczy, to, to ja się w ogóle nie dziwię, że, że Chińczycy. Zdoby... Znaczy, wiadomo, są. Oni masę medali koszą w, w gimnastyce, masę medali ko koszą w skokach do wody. Tak, w tenisie stołowym. No my i... mamy dwójkę najsilniejszych ping-pongistów polskich. Znaczy, no, widzieliście się znaczy... ten, ten słynny kart, który już wszędzie gdzieś tam się. Zapowiedź chyba drugiego dnia Igrzysk Olimpijskich, jak to. Polka, przepraszam, nie będę cytował siu, nazwisk, siu. zagra z Holenderką. Siu. Następnie siu. druga Polka siu, siu, zagra, nie wiem, z prezydentką Holandii. I tak. Znaczy, ja jestem bardzo ciekaw, kiedy wreszcie ogarną się w tym związku związanym z tenisem stałowym. Tylko, tylko Bo, bo interesuje. nie będzie nikogo innego, tylko Chińczycy będą rozgrywali już zęczu. Znaczy, znaczy, ja, ja, ja bym nie chciał, żebyśmy lecieli, że tak powiem, bramkarzem Byłem wybitnym reprezentacji Polski dlatego, że jeżeli ci Chińczycy naprawdę przyjeżdżają, są 10-15 lat w Polsce, czy tam 20, czy tam jak byli dziećmi przyjechali to wtedy jest ok tak? Natomiast... Ale czy wierzysz w to, że skoro na Igrzyskach Olimpijskich, szczególnie wśród kobiet jest Natalia Partyka chyba jeszcze dwie dziewczyny i reszta wszystkie są z Chin. Chinkami to one wszystkie mieszkały w tych wszystkich <śmiech> krajach od dzieciństwa nie się ja w to nie chcę wierzyć. Ale ja myślę, ja myślę, że one są bardzo szczęśliwe. Na przykład takie chinki, że mogą mieszkać w Hotaki, Holandii, a nie w Chinach. Wiadomo. Oj, ja się nie przesadzał, bo te chiny też nie jest wiesz, wiesz latem, O tam jest są. bardzo. Znaczy, miło, nasza, tak, to nasza China, jest, czyli ta, ta linia. No to to, jest, to ona mieszka od bardzo dawno, to bardzo dawno i to dawno. nie są nawet pierwsze igrzyska, na których tak nas, jest, na których nas nas reprezentuje, reprezentuj. więc. Dobrze, teraz mam pytanie. Tam jest 300 milionów Jak ludzi. podoba wam się różowo-niebiańska, radwańska, czyli patriotyczne barwy nie obowiązują tenisistki naszego kraju w sensie w meczach singlowych koszulka, sukienka. No w The Blue teraz też miał jakieś takie granatowe miała, miała, miała, miała Była ubrana. Radwańsku? Ale nie, no nie, nie granatowo, były jakieś no, granatowe. Jedna rzecz mi się nie podobała rzeczywiście. Zresztą w singlu taką samą sukienkę miała tą, miała, miała Ula Radwańska. Jedna Niech rzecz mi się nie podobała Williams. w wykonaniu firmy Lotto, która produkuje te kiecki, ponieważ Polska to był taki zawsze dziwny kraj. A nie 4F? Tak jest. 4? w 4F jest sponsorem generalnym całej reprezentacji. Natomiast wszystkie Aha. federacje... Myślałem, mają bałagan jest ten. mają tak jest bardzo bawne, Bo siatkarze, te techniczne. siatkarze mają koszulki Adidasa, a już te dresiki mają 4F, które tak, zakładają bo, na siebie. Tak, bo, bo, ten, bo, to, bo to jest sponsor gen generalny, a sponsor techniczny ten, który ma podpisany kontrakt z określoną federacją. No i tutaj jest lotto. No i na przykład kiedyś było tak, że w obozie komunistycznym występowało ZSRR, NRD, CSRS i tak dalej i Polska była jedynym krajem, który na adresach za komuny dał radę sobie napisać Polska, po prostu nie PRL, nigdy mm -hmm. żaden polski sportowiec nie występował nie z, napisem, yy, z napisem PRL natomiast teraz, niby mamy tutaj całkiem wolny kraj natomiast Radwańska daje radę występować z napisem Poland nie wiadomo dlaczego nie da się napisać w firmie Lotto Polska bo tak się kraj po polsku nazywa, tylko trzeba na różowo. No, tam pies srał kolory, bo żaden mi się nie podoba, ani, ani różowy, ani niebieski. To chyba no, twój pies. P <głos> <głos> <głos> ale, ale można by napisać po prostu Polska, tak jak, tak jak pisano w historii polskiego sportu zawsze, od, od, od początku ruchu olimpijskiego. Ja dzisiaj, ja dzisiaj propos, bo akurat to No to jest... dlatego, tak samo jak na, na Mistrzostwach Europy, bo Warszawa nie Warszawa. No. Tak, to jest absurd jakiś A tak, no i... propos żarcików takich internetowych, które gdzieś tam, a propos igrzysk, znalazłem, to pierwsze, mówiłeś się NBC, mi się przypomniało jeszcze, jak to amerykańscy internauci byli w ogóle zdruzgotani i oburzeni, że ich para w siatkówce plażowej przegrała z naszą parą e, i zawsze dodawali, dodawali komentarz, jak to możliwe, przecież Polska nawet nie ma plaży, więc jak mogli, jak mogli z nami wygrać z naszymi siatkarzami plażowymi? Nawet pojawił się komentarz, że najbliższą plażę w, w Polski mamy w Saint-Tropez. No, <laughs> chciałbym, wiesz, żeby, chciałbym kiedyś... żeby ci ludzie namalowali mapę Europy. Wiemy że Kiedyś to się, to kiedyś dowieli, się tak tak, badania, że 10% Amerykanów nie wie, że w ogóle Ameryka się gdzieś kończy. <laughs> Więc... No tak, tak. Może oni mylą Polskę z Węgrami na przykład, chociaż nad Balatonem są no to plaże. Jest drugi, drugi plaże. Zwłaszcza, że nie, piłki plażowej sprawnie. i w ogóle turniejów co... piłki nożowej nie rozgrywa się na plażach, tylko znaczy, rozgrywa się w na w, w ogóle do rozegrania ten, ten piłki, meczu piłki plażowej potrzeba mniej, mniej rzeczy niż do rozegrania meczu piłki nożnej, bo wystarczy wysypać kawałek podwórka piachem, postawić dwie tyczki i powiesić siatkę, a jak wiadomo, przez długie lata w piłce plażowej główną nacją byli Szwajcarzy, którzy do morza to mają całkiem niedaleko, ale nie należy ona do Szwajcarii, a do tego najlepszymi żeglarzami są w dodatku, bo, bo tim bo bo szwajcarski wygrywał co roku. A jacyś wyślarze tam chyba są? Oni do, do tego wody. jest potrzebny po prostu kawałek wody, to jest takie jak do biegania, no. Żeby wygrać to na 100 jest metrów... potrzebny kawałek wody. wody. Tak. <laughs> ja wiadomo, jak wiadomo, jak żeby świetnie biegać na 100 metrów, nie trzeba mieć 100 km równej autostrady, no, Wystarczy mieć 100 metrów bieżni. No, my nie mamy i też nie biegamy, no. Widzieliśmy no. że takie zdjęcie... Ja powiem tak, co... No, najwyżej, no. najwyżej pobije rekordy żenujących dowcipów rektora Zawady. <laughs> bo kojarzyć, jak wyglądały sukienki polskich pań na tak, ceremonii, ceremonii otwarcia. A, tak. Ale dwańska miała krótsza. Tak, ale no, nie o to chodzi, bo ktoś pod, zdjęciem, ma, ma ktoś pod zdjęciem reprezentacji Niemiec idącej na tej ceremonii otwarcia, nie wiem dlaczego, napisał, że reprezentacja Niemiec wygląda, jakby miała reklamować tampony. A to ktoś poniżej wrzucił zdjęcie polskiej prezentacji z dopiskiem polskie kobiety wyglądają jakby ich potrzebowały. Oj, oj, oj, oj. oj. Tak, to chyba wygrałeś. O, tak. wygrałeś? Ja to nie, nie wygrałeś. To już była po prostu zupełnie inna dyscyplina mimo wszystko. Lepszy, wolny, felb czy szybki, korzeniowski? Pytanie no jest. Od, od kogo? Od czego? A, a, czy felb to... czy korzeniowski? Znaczy, ja wiem, na, pewno, na pewno wiem, że korzeniowki i nasi pływacy to w ogóle nie są od niczego lepsi w tej chwili. Znaczy, tej myślę, licz. że od Phelpsa w ogóle, jak zważyłeś, że właśnie zdobył, pobił rekord 19. ogólnie zdobytych medali na igrzyskach, to ciężko będzie od niego być lepszym w typolnie. No, ale to, to chyba w ogóle tylko ma szansę zdobyć pływak. Tak, to, to prawda. Tak, no bo no gdyby, gdyby no, można kiedyś jeszcze lekko biega... atleci, którzy tam się specjalizowali tak, ale gdyby były biegi na 50, 60 100, 110, 150 200, 150, no, 300 tyłem, bokiem był taki bez budów <grym> to... <grym grym> to, to tak, tak, wybrak, tak wygląda da. pływanie no tak, no, no, no namnożyło że... no, no, się tych konkurencji trochę niepotrzebnie, no to też jest, jest, jest ich trochę nadmiar no to Usain Bolt pewnie machnąłby tych medali na, no, na karl 19 Lewis, biegał na 100, na 200 i w dal biegał i skakał no i jeszcze sztafety, tak jeszcze, no tak, to no, czyli tak Także tak... sztafety, jeszcze 400 byłby nie, byłby nie najgorszy, no, no, od znaczy 4... biegał od, od czasu do ale, czasu. Ale nie, nie tam, tam, no cztery medale, sztafeta no. 100-200 i skok w dal, był w stanie, no. był w stanie na jednej się grzysta. Znaczy on na pewno był... Tylko że, tylko, że zdobyć medal skoku w dal i w biegu na 200 metrów, to już jest trochę, to jest trochę trudniej niż zdobyć na 100 i na 200 w pływaniu, tak? Tak, to, tak jest szczególnie samym no, stylem. Tak no bo to jest tak nawet jeżeli dołożysz mu tam kolejne dwie, nie wiem, 300, 200 400 metrów obojętne, no to jednak płyniesz tak samo, po prostu uprawiasz tą samą dyscyplinę to, to, to się, że jak na... jakiś wioślarz się uparł na przykład, że będzie w jedynkach, w dwójkach w czwórkach, ósemkach znaczy i we wszystkim startują tylko że tam, tam oni tak nie startują jak, jak ktoś... mamy mierzyć tą, tą skalę wybitności te, te, tego typu że tam o Matko Boska Phelps teraz najwybitniejszym olimpijczykiem wszechczasów to ja bym jednak chciał przypomnieć, że byli tacy sportowcy jak Emil Zatopek, który na przykład na jednych igrzyskach wygrywał 5 km 10 km maraton. i maraton i to jest zupełnie już inna bajka bo to są Para bo to są bo to są biegał w sumie przebieg w związku z tym jakieś 70 km no. a poza tym każda z tych dyscyplin to jest inna taktyka inna siła inne przygotowanie w ogóle do samego biegu a do no tego, ta, no to mówię, a do tego, no tego maratonu, kiedy jest trochę tych dystansów namnożonych po prostu na, na, na Olimpiadzie. A szczególnie tak, krótkich, tak, tak? No bo ja rozumiem, tak, że jest 1500, przykład, no jest całkiem tak, czym tak. innym niż, niż 100 metrów, ale już jak ja nie wiesz, no 50, 100, 20, 200, 400, 50 no to, chyba nie ma na Olimpiadzie, na, Olimpiadzie, na 65, 55, no tak, ale jakby jak jak jak no. w biegach długich dla takiego zatopka ustanowił kategorię 20, 25, 30, 35, 40 km, to, by ich, no, to no, wygrałby je wszystkie, by, no. wielokrotnie i za każdym razem, także no, w ogóle wymyślanie tego typu y, historii, kto jest najwybitniejszym sportowcem, dlatego, że, że zdobył jakąś tam ilość medali, słusznie niektórzy sportowcy uważają, że Jeden złoty medal Bikilia Bebe w Rzymie, wtedy kiedy biegna Bosaka za takim wyrostka robaczkowego, jest więcej wart niż prawdopodobnie dziesięć złotych medali Michaela Phelpsa. No e, czy wiesz, tak, znaczy, żeby, w... żeby tego Phelpsa tak wiesz, flekować od razu? Nie, bo ja go nie, słaby, nie, nie, no, nie ale nie, absolutnie no, wybitny ale sportowiec. Ale ja mam no, wrażenie, tak. że my tu nie o nim rozmawiamy, co że, Tylko tak powiem, jakby, że na duże Tylko o przeliczać tak, O tego typu durnych tak, przeliczenia. Tak, tak, tak. Bo ja do Phelpsa nic nie mam, bo uważam, że jest rzeczywiście wybitny sportowiec. Ale to stosunek, i... myślę, że do, do, do mediów sportowych mamy. Mamy, mamy jasne określone. Tak, teraz y, jeszcze raz, kośniczy Chińczycy zdobyli jakiś medal w dyscyplinie zespołowej. E, znaczy się, czy można wytrenować robota, ale wytrenować robota, który myśli to już nie. E, nie no, z, z, e, z, to, z, znaczy z, kobiety, z, kobiety chyba gdzieś tam, w światowce im się zdarzało chyba coś. Znaczy ja na pewno nie zdobyli e, i pewnie będą mieli duży problem, żeby zdobyć. A na tych a... grzydkach to jeszcze nie mogli, bo jeszcze, bo jeszcze się nie zakończyła. drużynowej nie, nie dawa medali. Mi... Znaczy zawsze mieli problem ze zdobywaniem no, medali prawda, w, w, drużynie. W, w drużynie. To bez dwóch zdań. To tak jak my. Nie no, my mamy w drużynie dwa złote medale przynajmniej. Mamy złoto w piłce nożnej, złoto w siatkówce i srebro w piłce ręcznej. No to faktycznie wielkie osiągnięcie jak na tyle lat. Ale mamy. Ale mamy, <śmiech> ale mamy. Co, co, co ciekawe, kiedyś, to ostatnio nawet ktoś... Na nie, no więcej mamy. Dwa w piłce nożnej. Dwa, Dwa, złoto i srebro. to i srebro. W siatkówce tak, złoto. W ręcznej srebro. No, to no. więcej. <śmiech> znaczy nie wiem od kogo więcej, ale... <śmiech> ale od więcej. siebie. Od Chin. No. To jest moja ulubiona drużyna. Brytyjska drużyna Szczypiorniaka została stworzona po to przed Olimpiadą, by reprezentować kraj. No i, i czy to dla Hecy? No, oczywiście, że dla Hecy, i czy ten sport nie przyjąłby Ty się. To jest świetnym żeby... no, no. Nie, no bo. Znaczy, znaczy w kobiecej niestety... drużynie nie ma żadnej Brytyjki, z tego co wiem. Tam pościągali jakieś dunki. W tym jedną Polkę. I, i, i, tak, chyba. tak. Znaczy, Polka on tam... miała propozycję, ale nie wiem, czy nie, w końcu nie. gra, czy nie gra. Znaczy, oni się cieszą bardzo, że oni nie osiągnęli najgorszego wyniku na przykład w historii do tej pory pił piłki ręcznej, dlatego że był kiedyś taki mecz. Nie pamiętam na których igrzyskach, ale Dania grała z Indonezją i wygrała 44 do 10 wręczną, a oni na razie rzucają po 14, 19 bramek. To I tak? jest... Znaczy, ja, 19. Znaczy, nie, bo Tam są rugbyści byli na przykład, jacyś ściągnięci. Nie, no i co no, mną kobiety to są piłkarki ręczne, zawodowe, tylko że nie Brytyjki znaczy, po no prostu. Tak. No. Znaczy, sam związek y, się rozwiąże po, po Igrzyskach. Może <śmiech> jakie to były piękne. Jakby <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> się związki czasem same roz, sam rozwiązywały. A to jest właśnie na A może nie? Właśnie, a może nie. Znaczy, nie, to ja bym uważał, że się z brytyjskimi. No, nie, po... nie, ja myślałem, myślę, że że przewaga... klauzula. Nie osiągamy pewnego wyniku, związek podlega samo rozwiązaniu. Pols... się samo Ale polski, może jakiś Polscy Polscy polski działacz im doradzi. To rozwiązek tak, piłki. No. Tak. Nie, nie, nie, ale myślę, że i tak przewaga cywilizacyjna Anglików jest nad nami ogromna. Ja teraz a propos olimpiady i, i porównanie z naszym euro, zauważyłem ostatnio news w telewizji o tym, jak w Londynie odbywa się wielka promocja kultury angielskiej. I, I że mu, jest wielka wielka akcja trwająca kilka dni, nie, kilka dni, gdzie są otwierane wszystkie muzea, są specjalnie organizowane wystawy, są specjalnie organizowane koncerty, pokazy itd., itd. Ale mające promować. Ale ja nie wiem, czy ty do miasta wychodziłeś w czasie euro. I u nas też było promowanie było. polskiej kultury. Muzeum Powstania Warszawskiego było przez cały czas euro za darmo na przykład. No, tak samo było z teatrami? Do dokładnie, szczególnie tymi, które musiały zostać zamknięte, bo McDonald's tam no, na drodze. No ale to są a wymogi, wymogi sponsorów. A teatry, no, teatry w Londynie na przykład dostały specjalne, tak, ale, specjalne dotacje na to, tak, żeby były teatry, cały czas otwarte? Albo teatry. pieniądze, które zostały zabrane teatrom po to, żeby zbudować właśnie Tak, ale Teatry w Londynie grają po angielsku i są atrakcją turystyczną na co dzień, podczas kiedy Teatry w Polsce grają po polsku, i e, żebyś się zesrał, znaczy... to nie zrozumiesz, Jandy, jak przyjedzie z Hongkongu. Kwestia... Ja, ja, mówię, ja mówię o czymś takim, Można że. Można było zrobić na pierwszym na dole? Jak to nie jest. będzie jest... był... z jak no, Bob Dylan na pierwszym telewizji. Nie, nie, nie, bardzo na się każdym... A jak wyglądają na przykład międzynarodowe, się, że... e, międzynarodowe. Festiwale teatralne. Festiwale teatralne? Lecą no na dole na napisy. Oczywiście i tak, często lecą w ogóle językach. Da się to zrobić. To nie jest żaden problem. Tak, tylko, że naszą siłą nie jest teatr szekspirowski. Co więcej, na przykład robi się. Się tu, po to, w festiwali teatralnych robi się również tłumaczenie na żywo. Znaczy, siedzi lektor, rozdaje się, znaczy, i, i, i, i, się widzą panie słuchawki. Redaktorze. Umówmy się, tak, panie że tak. euro miało służyć promocji Teatru Polonii. Nie, no, nie no, euro, euro nie, powinno nie, służyć nie promocji, służyć między innymi powinno służyć promocji Polski, promocji kultury. Ale ludzie by nie wyjechali zaraz, z euro. A teatry, a, teatry, a teatry w Polsce są lepszą promocją kultury niż Chopin z wwz Chodzi mi, o to, chodzi mi o to, że jak widać w Londynie, można to było zrobić. I ktoś o tym pomyślał i to jest zaplanowane eee, działanie. To nie jest na zasadzie takie, pow... otwieramy teatry, nie, teatry są otwarte mimo olimpiady. Nie, tam jest zaplanowana od początku Pamięci do końca tak, akcja gdyby, gdyby, mająca gdyby, promować Polsku, również kulturę. Gdyby w Polsce drużynę na mistrzostwach, nie wiem, czegokolwiek, drużynę Korei Północnej wypuszczono z flagą Korei Południowej w pierwszym dniu imprezy, to skończyłoby się to takim skandalem polityczno... Yy... A jak się to ma do, do, do, do promocji kultury? Nie, no, nie do, rozumiem tego. No, no. no. nie no, Od, odbiór euro był taki generalnie, że euro zakończyło się pełnym sukcesem Ale Ja organizacyjnym... myślę, że redaktor Ernest yy, tak, Paweł mówi o czymś innym. Yy... Znaczy, że mówi co? o promocji, znaczy, o promocji takie... kultury przy okazji. No dokładnie. Nie, mówi o tym, że takie euro jako euro powinno być skoncentrowane, powinno być tylko katalizatorem do pewnych różnych działań, które powinny być dookoła tego. A tego znaczy, w ogóle nie było. Znaczy chodzi mi o przewagę... Ja, ja mówię o tak było... cywilizacyjną no, Anglików organizację waliście Ja się o tyle zgodzę, że my i tak naszego teatru nie wypromujemy na świecie. No. Ale nie jest wypromowany. Bo nie trzeba promować? To nie, to nie chodzi o teatr. Nie, ale chodzi Nie, o podejście. Nie tak jak brytyjskie. No jednak... no, nie, się, właśnie, właśnie, wydaje mi się, że nie jesteśmy specjalistami od teatru, ale gwarantuję ci, gwarantuje ci, że polski ci, teatr że... jest świetnie wypromowany, jest na przykład lepiej w tym momencie stoi niż te ja Mówię o teatrze, międzynarodowo... o teatrze nie teatrze jako zbiorze przedstawień, tylko A, o, o konkretnym czy? teatrze jednym w Warszawie, tak? Ale to nie, no, nie chodzi... że, że w Londynie ileś tam teatrów jest znanych, a w Warszawie... poza tym to jest taka nie. rozmowa trochę bez sensu, dlatego że to ten to teatr... Nie teatr nie, nie, nie, znaczy, znaczy, nie, ten teatr jest tylko przykładem, ale czy Igrzyska olimpijskie i y, y, impreza typu Euro ma służyć promocji określonych teatrów, nie, czy czego, czy, nie. Nie, nie. czy kultura był tylko i wyłącznie przykładem. Chodzi mi o to, że cena ma... cywilizacyjna Anglików organizujących Olimpiadę według mnie polega między innymi nie nami. ma żadnej. Znaczy Rozumiem. nie, przewaga cywilizacyjna każdego... Jest gigantyczna. Nie, nie, przewaga nie, cywilizacyjna nie. każdego kraju, który y, istnieje w jakiejś sensownej formule kultury, od 500 lat. między innymi. A kraju, który de facto istnieje od lat 30, będzie, no zawsze nie, będzie. Ale nie, nie, czekać, nie, chodzi, nie, ale to nie jest usprawiedliwienie żadne. Chodzi o, to, chodzi o, to, to chodzi jest o sposób myślenia. Chodzi o sposób myślenia. Jeżeli planujesz wielką no. imprezę, to nie planujesz tylko tego, że, no dobrze, że powstaną strefy kibica. Sposób myślenia, sposób kibica, myślenia kogo? Tylko władz. Władz. władz. Ludzi, Organizatorów. W jakim wieku są polskie władze? Gdzie oni się wychowali? Mają po 13 lat wszyscy. No właśnie. Właśnie nie mają. Prawda, tak się Lepiej. Przepraszam cię, co, co konkretnie chcielibyście w tej Warszawie y, kulturalnie promować dla człowieka, który przyjechał y, z Chin i chciał obejrzeć y, mecz piłkarski, nie, nie o to napić i, napić się, i napić się piwa. Dobrze, ale to, do, to, w takim to, razie, to, ale to nie jest prawda słuchaj. Co robią Anglicy w takim to, razie, że wymyślają takie rzeczy? Po co? W jakim to? celu? No w jakim celu organizują cz czterodniowy znaczy, duży festiwal kulturalny, sztuki w ogóle różne, Ernest. w czasie Olimpiady. Po co oni to robią? Ernest, gdzieś każdy jeźdź, przyjeżdża, jeźdź do, do, Londynu na dwa do Londynu na dwa tygodnie i zobaczysz, jaka jest ilość festiwali odbywających się niezależnie od tego w Londynie, czy jest to e, ja mówię o o euro, nie, olimpiady, czy nie, czegokolwiek ja mówię innego. Nie, nie wiedziałbyś, na co masz biegać i w którą stronę, ja dlatego tym, ja... że jest to stolica jest... świata. Dobrze, ja mówię no, o trochę tym, że jest no, no jest. No, no. no nie, ale... Słuchaj, chodzisz po Londynie, to chodzi o jakby... Tego się nie da zrobić w 30 lat. W Londynie wchodzisz do pierwszej rzegu ale, ale do, poczekaj, do Ale wchodzisz? ja nie mówię o różnicach. Ja mówię o, I to i Ernest mówi o tym samym. Ja mówię o tym, że kiedy projektujesz taką imprezę, oczywiście, że nie, nie da się porównać z Warszawy z Londynem ani żadnego no, innego miejsca. Nie, nie da się porównać Nie da się ofert. przeskoczyć sześciu stopni naraz. Nie da się. Trzeba nie, iść po nie, jednym. Nie da się, ale trzeba iść w odpowiednim kierunku. A to, co było robione w czasie Euro, było robione nie w odpowiednim kierunku, tylko wręcz odwrotnie. To znaczy, tak, wszystko zostało odgroszone, zostały postawione budki z kebabami, z McDonald's i tak dalej i to było wszystko zawłaszczone. W Londynie jest tak samo. Oczywiście, Weźcie że możemy tak wrócić wrócić samych do tego, sponsorów. Ale, ale poczekajcie. Tak, jak poczekajcie. Po, protestowali ale przeciwko sponsorom, ale... jedna z osób niosąca tabliczkę w koszulce McDonald's. Ale, no ale tak, ale, tak jest. Ale, chodzi, ale dobrze, ale mi, tak naprawdę mnie nie interesuje, co się działo w Londynie i co się dzieje w Londynie. To możemy sobie porównywać z tym, natomiast chodzi o to, że w sytuacji, kiedy jest duża impreza międzynarodowa, sportowa, to też nie jest prawda, że wszyscy którzy przyjeżdżają na taką imprezę to są po prostu debile którym chodzi tylko o to żeby się nachlać piwa coś zjeść i ewentualnie przepraszam za wyrażenie pójść do jakiegoś burdelu w Polsce. No nie no trzeba, bo generalnie bo generalnie są też ludzie którzy przyjeżdżają na przykład może wieczorem chcieliby się czegoś dowiedzieć o kulturze też danego kraju albo w dni w których nie A, mamy czasu, była... harmonii. Na przykład. Ale była masa takich ludzi no no to jeżeli tak jest, to starszych, ja nie mówię. Starszych osób, które... okay, ale jeżeli, tak jest, jeżeli tak jest, to ja nie mówię, że y, przy okazji takiego euro specjalnie trzeba budować jakieś wydarzenia kulturalne. Nawet niech tak nie będzie. Niech to, jeżeli nie ma na to pieniędzy, niech to nie będzie robione. Tylko niech ta cała impreza nie odbywa się kosztem kultury, która jest w mieście. Ale to tak. ja mam nie wrażenie, jest, że to, to się w ogóle nie odcina. Niech nie odcina się teatru, w mieście, nie, ale w tak, ogóle. Niech, to to niech jest jest w ogóle się akurat, teatrów z tego powodu, że McDonald's i jedna firma, co piwo produkuje, chce sobie budkę z piwem to postawić. Jest jest z, z to jest osobna historia. Z Hamburgerem? Niech nie zabiera się pieniędzy teatrom, tylko po to, żeby oddać się prywatnym o, prze, Przepraszam cię. Ja na przykład półtora roku z... temu, jako kibic polonii, usłyszałem, że w związku z tym, że na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej który został kupiony w 1927 roku za prywatne pieniądze y, pana Gebetnera y, i jego kolegów jako stadion y, klubu Polonia Warszawa. Później został zabrany. Na tym stadionie powstaną trybuny za bramkami tylko po to, żeby kibice mogli przyjść i obejrzeć zamknięte treningi reprezentacji Polski w czasie Euro. No to byłem zbudowany, bo myślałem sobie, że tak, ta kamienna, z główną, zostaną połączone jakimś dachem, powstaną tam jakieś tam miejsca, no będzie generalnie mały kameralny stadion na 10-12 tysięcy ludzi w związku z tym, że będzie euro. Po czym nagle miasto wycofało się z tej obietnicy, bo zabrakło im pieniędzy, żeby dosypać na inne rzeczy. No, tak jak z teatrami i z całą resztą. Efekt był taki, że na Polonii przez ten czas nie można się było nawet w czarnej koszuli piwa napić, bo też została zamknięta, bo została zawłaszczona przez y, Tutaj UFO. dodajmy dla słuchaczy, którzy nie są z Warszawy, że czarna koszula to nie jest ubranie, tylko to jest lokal. Publiczny. Tak właśnie niezbyt publiczny. Tak, znaczy no, właśnie, <grym> a dla niektórych w ogóle nie jest publiczny, bo na przykład Józef Wojciechowski ma zakaz wstępu. Wisi jego portret, taki łątent. Tych, tak. tych klientów nie, ja obsługujemy. nie obsługujemy. Tak, jego ja nie obsługują w tym lokalu. No i, i tak to właśnie się toczy w Warszawie, że tak jak zaczęliśmy o tym mówić o różnych klubach w Warszawie, które są dożynane przy okazji działań miasta, tak również pieniądze, które powinny iść na kulturę w danym okresie, tak jak słusznie mówisz, poszły na nie na kulturę, tylko na cele inne, czy wy zdajcie sobie sprawę, że ten podcast już chyba z półtorej godziny nagrywamy jest, nie armeście. Armeście. Nie. i my cały czas narzekamy w czasie tego podcastu? Eee, bo, bo, ja w ogóle... Ja, ja no, proponuję, bo, żebyśmy bo ja narzekali na przykład, dalej, bo mam następny temat Nie, bo ja na przykład patrząc na wy występy niektórych polskich sportowców w Pekinie i m.in. po tym, co się działo na Euro, to rzeczywiście zaczynam się przychylać do głosu dość już śpiewania, nic się nie stało A to na pewno A, to? Nie, no, tak, no, to, tak. to jest w ogóle najgłups, jest, jest, jest jest jest najgłupsza jaka może być i już po prostu tego dość. I tak samo, jeżeli chodzi o to, co się dzieje dookoła. Ja generalnie byłem zawsze człowiekiem, który jakiś, szukał jakichś pozytywnych rzeczy, a no już może coś, może coś tam, może wiesz, może tu ma jakiś aspekt pozytywny. I to do niczego nie prowadzi. I tak samo jest w przypadku tego. Po prostu pod tym względem, ja, że za, zakończmy, tu się różnimy, jeżeli chodzi o ten, uważam, że cywilizacyjnie pod tym względem i organizacji olimpiady i również podejścia do promocji kraju, bo to jest promocja nie tylko Londynu, nie. ale promocja kraju, tak samo jak euro jest promocją Polski, uważam, że tutaj Anglicy zrobili trzy kroki no, zdecydowanie o, o, lepiej niż my. Oczywiście, lepiej. Znaczy, tylko ja... znaczy oni, nadal... wycho oni wychodzili z innego pułapu przede wszystkim. Tak, Mi ja tego ja nie chciałbym nie nie ten ja, ja, temat? Ja, nie, nie ja, ja, ja, bo ja, ja chciałem za, za, zakończyć akurat całkiem pozytywnie, mimo że ja zazwyczaj też narzekam. Ja uważam, że euro zostało wykorzystane jako impreza, bardzo dobrze. I to jest nie odbiór mój taki yy, z punktu widzenia tego, że siedzę tu w Warszawie i widziałem zadowolonych ludzi, którzy chodzili po Warszawie, oprócz meczu z Rosją wtedy, kiedy to redaktor Magdziarz prawie życie strac stracić miał. Yy, ale, ale oprócz tego było całkiem w porządku. I oprócz tego, co widziałem na stadionach, to odbiór tego po meczu, yy, wtedy, kiedy rozmawiam z obcokrajowcami i to, co czytam yy, na forach kibicowskich zagranicznych, Odbiór euro w Polsce i Polski jako rynku takiego turystycznego jest absolutnie genialny. To nie jest tak, że to jest ocena 10 na 10. To jest ocena 11 na 10. No nie, dobrze, nie, dobrze, nie, dobrze. Nie, dobrze. Pamiętajmy dobrze. o pułap, z którego startujemy. Nie czym no, czy... jest Londyn, czym jest Wielka Brytania, okay. jak to wygląda, wszyscy wiedzą. A my, i, i Londyn, startuje z poziomu plus 100 nie, i, mi... i próbuje dojść do poziomu 200, ja a my startujemy z minus 15. Ja, ale próbujemy ja dojść do zera ja na razie, oczek... tak? Czy znaczy, tak? Jest tak. Ja nie oczekuję tego, żebyśmy zrobili imprezy na zasadzie na, na, na tym samym rozmaku i, i tak dalej. A to co? co imprezy z i tak rozmowy. dalej. O kosztach. Tej imprezy, to sobie porozmawiamy za rok. A o kosztach to, takich imprez to się rozmawia za 30 lat. Wtedy, kiedy jesteś w stanie naprawdę ocenić, jaki nie wpływ. Nie za 30, za rok. Nie, nie, nie za rok. Za rok, nie, nie. Za rok Oczywiście. się tego nie, nie. Za rok. Oczywiście, że się oceni za, za rok. Nie, nie, nie, nie. oceni się, bo chodzi nie. o odbiór kraju jako takiego. Czy jesteś w stanie ocenić to, że ktoś za 5 lat przyjedzie z dziećmi albo kogoś, albo, że... albo jego znajomi Ale to nie jest... Przyjedzie. Ale, ale, ale ocena, ocena, ocena, ocena euro to nie jest tylko i wyłącznie czy za 5 lat przyjedzie jakiś nie, kibic LSS, z dziećmi czy nie. Startowaliśmy... To jest też również koszt, jaki ponosiliśmy my jako, kraj, jako bo, organizatorzy. Trzy 3 lata temu Startuja nie mieliśmy startowaliśmy prostego startowaliśmy z w Polsce z poziomu, Startowaliśmy z poziomu nie przyjeżdżajcie tam, bo wrócicie w, trumnę, w trumnach, tak? Z tego poziomu startujemy. Ale to jest to bławina bibliczna. Nie, no, nie, no, ale, nie, ale nie, no, nie, nie, nie, nie. nie, nie no, no, no, to jest wina tego, jak jesteśmy postrzegani, jak jest obraz polskiego i futbolu i braku stadionów no, ale i tego, to... że mamy na na trybunach. Ale umówmy się, to jest że to mimo to... To wszystko. No, Słodzy obraz. Jak sam stwierdziłeś dobrze. podczas poprzednich Tyl... podcastów, tych na mamy na trybunach. Oczywiście, że mamy. No. No, ale, ale mamy nie tylko ich i to się udało na ten euro pokazać, że nie, to Ty nie jest kraj, gdzie są sami na no to tak? dobrze, No to w takim razie tak. pójdziesz na pierwszy to nie, to... mecz ligowy i zobaczymy, czy się, czym się różnią kibice pierwszego meczu ligowego po euro od tego przed euro. Niczym. No. Ale ludzie, którzy tu Więc byli, nadal już mamy nie postrzegają ale, tego ale, kraju poprzez tych debiutów, Tak, ale przeciętny no tak. Anglik, Niemiec czy Hiszpan nie przyjedzie tu po to, żeby oglądać napierdalankę na meczu Polonia-Legia czy innego jakiegokolwiek, no, ale... tylko przyjedzie tu po to, żeby pokazać ludziom, swoim przyjaciołom, molo w Sopocie, przejść na pić piwa i się pobawić, później się przejechać do Warszawy, pójść na starówkę, przejść się po barach i przelecieć się do Krakowa. Po to tu przyjedzie, a nie po to, żeby przyjść w Polsce na mecz, bo w Polsce futbol skończył się 1 lipca, wtedy kiedy w Kijowie był finał. Otóż nie, albowiem potem jeszcze była impreza komercyjna, o której chciałbym dwa słowa powiedzieć. Polish Masters. Polish znaczy. Masters i też tam był jeszcze jak yy, futbol. ten na białym koniu pojawił się Tanner Fornalik. No, no tak. I ale, chciałem tego no, po, no, powiem. O Polish Masters. Tak, no dobra, bo raczej, ja jeszcze chciałem też o tym, o moim zniechęceniu. Znaczy, do... chciałem powiedzieć o Polish Masters a kibiców, bo tam też została sto, stoczona e, bitwa, może nie potężna, ale mimo wszystko z kibolami śląska, okay. którzy generalnie twierdzą, że taka impreza jest po nic, bo to jest impreza komercyjna dla pikników. Tak, to jest impreza komercyjna dla pikników i ja bym chciał, żeby więcej takich imprez było w Polsce. Bo może by to coś zmieniło, natomiast taka mała dykteryjka tam, jak się ci pojawili różne kibice, właśnie te pikniki że chcieli się bawić, to jacyś Polacy się pojawili, gdzieś czytałem, którzy byli ubrani w barwy Atletiku Bilbao i było tam trochę tych kiboli Śląska i w przerwie meczu po prostu czterech takich łysych do nich podeszło, a ta grupa w tych strojach Atletiku Bilbao to były trzy dziewczyny i dwóch chłopaków, jakich studenciaków. I podeszli ci łysi i powiedzieli, że wy jesteście kibicami Atletiku umawiamy się na ustawkę po myczu? Po polsku pewnie się pyta. Tak. A po jakiemu? No, no, że to samo, na moście Paniatowskiego, tak, no. gdzie te grupki, mówiłem Rosjan, które wyszły ze stadionu. Albo po angielsku taki jak, jak bramkarz Pawłowski z Udine, tak? Ojej. Ojej. <głos> <Ajke, pokazajsze>. Za, <głos> Spójrzmy zasłony milczenia <głos> nad bramkarzem. Chciałem tylko powiedzieć, że, no, że generalnie wydaje mi się, że tędy ten, ten, ten jest droga do czegoś, żeby... Ale uważam, że kibice Śląska wykazali się jednak pewną e, inteligencję no wtedy jak ci kibice z Czarnogóry wyjeżdżali z Polski, bo oni wiedzieli, że oni są eskortowani tylko do granicy, a ja zaczęli się na Słowacji. Janosiki. No. No. No. No. Śląsk-Wrocław właśnie wybieg na boisko. No, kopnąć się w czoło parę razy. Smutnego wydarzenia. Na razie jest 0-0 cały czas. Nie mał wiesz, no, oni mają naprawdę łatwą drogę do tej Ligi Mistrzów na razie. Nie no no, no i nie mają napastnika, to jest y, jeszcze większy problem, bo tam nie ma kto goli strzelać. No, razie, no a tak no. się składa, że tutaj z czterech redaktorów podcastu, trzech było na treningu przedsezonowym Śląska Wrocław i niestety widzieliśmy w jakich warunkach Śląsk Wrocław trenuje i no. Widzieliśmy, jak piłkarze wierzą w szansę dojścia do Ligi Mistrzów do fazy grupowej. No, Proszę, na ja pytanie, nie wróżę tego. Na pytanie o Ligę Mistrzów to generalnie się turlają po trawie. <laughs> No słuchajcie, no, nie, no, no wyobraźcie sobie, że prasę, oni tam piłki, no. wejdą do tej Ligi Mistrzów A nawet i, słyszeliśmy pod... i wylosują im grupę, no, tak, no, no proszę. Ale słyszeliśmy, słyszeliśmy, Nie chcę myśleć o tym, jak oni wylosują kogokolwiek z normalnej nie, Ligi Nie, no, słuchajcie, słuchajcie. Podsłuchaliśmy no. rozmowę dwóch piłkarzy, którzy spiegali tak, tak, dookoła boiska. E... Jeden powiedział, ty, ja bym tak strasznie chciał usłyszeć ten hymn Ligi Mistrzów. Tak. A drugi a to dopiero od czwartej fazy, <głos> <głos> I to wszystko w czasie Tak, tak. No też mieliśmy bardzo miłą rozmowę z trenerem Lęczykiem, który jak usłyszał, że jesteśmy z Warszawy, a jeden z zawodników Śląska twierdził, że jesteśmy kibicami Legii, to trener Lęczyk się zapytał, czy naprawdę. Ja mówię, że nie no trenerze, raczej Poloni. A mi, no to nieźle was Józek wyruchał. <głos> I teraz o, się się takie. A wcześniej, a wcześniej, a wcześniej w Polonię jak, jak to była Polonia licencja? I wtedy nikt nie protestował to jest temat, Nie wracajmy na... do tego. Tak, ch chętnie wrócę do znaczy, tego. ja myślę, że na, na wszystkie, na, jakby na połowę dzisiaj poruszanych tematów, jest prosta odpowiedź. Jak no. się nazywało tych dwóch dziadków, co siedzieli w Mapet Show tam? Tego nikt nie wie. No, no. Nie, Żydercu, jeden ryszydecy. się nazywał tak jak znana sieć hot hotelowa. Bo my to dzisiaj jak Hilton. oni jesteśmy. Nie Hilton. <laughs> Mariot. Oj, oj. Waldorf. Jeden to był Waldorf. Uh, A drugi... No ale co to ma za znaczenie? Zaraz, łotki, Nic. Nie ma żadnego znaczenia. Nie, bo ja do Polonii, bo ja do Polonii chciałem wrócić, le, dlatego że ja y, opowiedziałem się po pewnej stronie, y, jeżeli chodzi o ten cały y, ruch y, polonijno-kibicowski. Ja zdecydowanie uważam, że była to jedyna szansa dla y, i kibiców Polonii dla, i dla ruchu y, tego, tego, żeby zrezygnować y, z, y, ze sponsoringów typu Wojciechowski, Król i cała reszta tych frajerów, którzy nie mają ani pieniędzy, ani pomysłu. A, tak no pieniądze nie. akurat ma, mają znaczy pieniądze, no ale pieniądze pod tytułem, <grym> znaczy, bo król, znaczy Wojciechowski to może je ma tylko nie ma mózgu, a, a król pieniędzy nie ma ani jednego, ani drugiego <grym> i ci, którzy wspierają kibice Poloni Warszawa, wspierają króla no to po prostu obudzą się za chwilę w, w takiej w, samej sytuacji, w albo jeszcze gorszej gorzej, bo obudzą się w drugiej lidze bez szans budowania klubu bez szansy, którą dostali a jaką szansę dostali? Szansa, mo, znaczy, moim zdaniem szansa była taka, że należało cofnąć się do tej czwartej ligi. A to A... zawsze to można zrobić. No, no właśnie, nie zawsze. No, bo, bo... Czekaj, to lepiej się cofnąć no, to do właśnie. czwartej, niż obudzić się w, w drugiej. no, no to właśnie, no, bo. Bo w, no, no tak, no, no, no tak. No, bo, bo, bo, rydzнет, Re -re no ale ryzyko. Posłuchajmy, Posłuchajmy. redaktor ma A czekaj, czekaj, podłączę tylko efekt. Dlatego, że w tym momencie była szansa na to, żeby normalnie zmienić status klubu i spowodować to, że klub będzie zarządzany tak, jak są zarządzane kluby typu Osasuna, Benfica, Real, Barcelona, czyli przez licencję. Licencja należy do stowarzyszenia kibiców, czyli kibice wybierają zarząd, kibice wybierają prezesa. Kibice decydują o tym, co dzieje się z licencją. De facto licencja jest nieodsprzedawalna i w tym momencie od czwartej ligi można walczyć o y, z normalnym statusem takim europejskim. Walczyć o to, no, raz się uda, raz się nie uda, no, ale na tym polega futbol. Można walczyć o trzecią, drugą ligę. Y, przy dobrych wiatrach można być równie dobrze w tej drugiej lidze za trzy lata podczas kiedy tutaj bycie no zależnym... Teraz już trudniej, ta, za czasów bycie zależnym, było łatwiej. Bycie zależnym, no wtedy łatwiej, bo można było za pieniądze to zrobić. E, można ku, było ku, kupować do Tak, no jak usłyszałem, że jeszcze trenerem tego KP, Kato, KP Katowice ma zostać Wdowczyk, to w ogóle Po pusty śmiech, śmiech ogarnął. Podczas kiedy teraz, no co, teraz jest szrot ściągany do Polonii Warszawa, zaczęło się od Pawełka. Pogonili, ale Wańskiego pogonili. Pogonili Wańskiego. No ale, ale to tak trochę jest, że, że yy, przyszedł człowiek bez pieniędzy, który kupił sobie większą część trybun yy, nie wiedzieć czemu, obietnicą yy, ekstraklasy, tylko że no, taka ekstraklasa to nie jest żadna obietnica. To jest obietnica spadku w stylu Krakowi, obietnica spadku tudzież walki o byt w stylu lks u Obietnica tego, że, że stowarzyszenie nie będzie walczyło o to, żeby mieć normalny byt w postaci stadionu, budowania bazy, wsparcia miasta itd. Tylko po prostu takie dogorywanie przez kolejne tam lata. Jestem mocno rozczarowany. Ja Generalnie bojkotuje działania Polonii Warszawa no, tak w tym sezonie. Mówię, większość tych problemów, o których dzisiaj mówimy, czyli tam to, że o sportach, tak jak mówiłem tam o strzelectwie, ucznictwie, czy, czy zapasach, które nie przebijają się do, do telewizji, do świadomości i ci sportowcy są tak naprawdę znani raz na cztery lata i w międzyczasie tak naprawdę nikt się nimi nie interesuje, nie mają sponsorów, e, czy to co zrobił Wojciechowski, no to wszystko to jest to niestety wolny rynek i, i pieniądze, które... To nie jest wolny chwili... rynek, to jest po jest, prostu no zły jest... system, a nie wolny rynek. Nie, nie, no nie no to, to jest dlatego wolny rynek. Że... masz pieniądze i ale możesz z tym pieniędzmi robić, co nie chcesz. Nie ma czegoś no. takiego jak wolny rynek, nie ma czegoś takiego. Znaczy, no od sprzedawania... jest umownie, nie, nie, jest umownie. No. Nie, nie ma czegoś takiego, rynek jest zawsze w jakiś sposób regulowany, on może być regulowany mądrze albo głupio i w Polsce no, w sporcie mi... no nie tylko no nie w sporcie jest regulowany nie zmusisz żadnym systemem nikogo, żeby zainwestował w strzelectwo swoje pieniądze, skoro nie chce. Ale nie, ale możesz nie zbudować z... taki system, w którym jeżeli ktoś myśli o zarabianiu pieniędzy, to będzie te pieniądze mógł inwestować w sposób rozsądny na jazdy, i sensowy. Wchodzisz albo wchodzisz jako sponsor, do klubu, którego nie, wiesz, że nie będziesz właścicielem. tak? I też zbudować właści... taki system, w którym mm -hmm, nie no będzie tak, możliwości tak. nadużyć. Tak. Bo to sprzedawanie licencji, to jest prostu To są nadużycia, które powinny przez system być zakazane. Bo wchodzisz do klubu jest jasne licencja należy do klubu który jest związany z danym gruntem z danym stowarzyszeniem kibiców i to oni mają do tego prawo chcesz być tego sponsorem chcesz się z tym identyfikować robisz to nie chcesz. Twoja sprawa, poszukamy. to no jest ja tylko pomysł z licencją. No. Znaczy, to jest bzdura, kompletnie. To jest w ogóle jakaś aberracja. Ta licencja, która, sprawa, która, która to, działa w oderwaniu, latająca, latająca która działa w oderwaniu od, od, od tożsamości klubu. Tak, akurat to. wypadek kibiców... Polonii tutaj niektórzy niestety, redaktorzy, mają rację, że protestować to trzeba było wcześniej. Oczywiście, tak. tylko że ja przypomnę, bo ja byłem w tej sytuacji akurat, że ja się dowiedziałem o tym, że Polonia została sprzedana, e, znaczy, że Polonia kupiła e, licencję Grolinu jako kibic Polonii. Dowiedziałem się o tym, będąc na wakacjach. Dlatego, że wcześniej... No, ale bym była... nikt nie kazał, żebyś akurat padał tam rejtanem. Tak, ale ja bym protestował. Ja, nie. Ale, bym, ale, bym, ale bym normalnie protestował przeciwko temu, bo nie uważam, że to jest rozwiązanie jakiekolwiek bo to nie jest rozwiązanie, że... No, ale były w historii, w każdej lidze e, przypadki łączenia się klubów, no, czy no, przenoszenia klubów. No ale przed dopiero co była dyskusja na temat tego, że skoro przepisy są tak niejasformułowane, to nie wymagajmy od ludzi tego, żeby ich nie wykorzystywali i nie robili tego w ten sposób. Ale ja się tym tak, z... zgadzam, nie, tylko ale... w tym momencie trzeba no, zmienić nie, przepisy. Nie, ja mówię, właśnie. Mówię, no no, no tak, nie, no właśnie dlatego no, czas przepisy. mówimy, że no, trzeba zmienić. Bo są jedne i drugie, dlatego, że ja uważam, że... A Wojciechowski to po prostu wykorzystał. No oczywiście, bo są przepisy. Tylko wykorzystał to nie konsultując tego ani z kibicami, ani klubem. No, to bo, bo, bo, no, bo, dlaczego w obecnym bo, bo system no, system musiał, jest, nie musiał? Jako właściciel, jakby musiał, Dobrze, to konsultował. Tylko, że mało tego, wiedząc o tym, co się wydarzyło wtedy, kiedy próbował y, zrobić to, że klub, chciał przeszczepić klub do Szczecina, czy tam do, do Wrocławia z tą licencją y, Groklinu, zresztą dzisiaj Zbigniew Drzymał słyszał zarzuty w prokuraturze y, o sprzedawanie spotkań a propos y, Groklinu. Y, wiedział, że to się nie udało z, z różnych względów. Więc postanowił to zrobić w zupełnie inny sposób w Warszawie. I zrobił to po cichu. Ja się o tym dowiedziałem przez telefon, będąc za granicą. No i yy, większość moich kolegów, na przykład z trybuny, na której ja normalnie zasiadam, dowiedziała się w ten sam sposób. Połowa lipca, my jesteśmy na wakacjach, Nagle, ja jest, wyjeżdżam na wakacje po, pogodzony z tym, że Polonia. No, teraz gra. Też to się no dobrze, Ta, ale... że, Polonia, że Polonia gra w drugiej lidze i okej, okay, ja ale to biorę super, na ale, ale to nie o to chodzi. No i co z tego? No dobrze, no tak było, natomiast A potem, tak powinno potem być. trzeba było nie popierać tego klubu i jego działań. Po prostu tak jak mówisz teraz, że nie będziesz Oszem, popierał nie będę, dlatego trzeba było to zrobić nie chodzić na mecze i tak, i nie popierać no, no, zgadza Polenie, się, no i zgadza się, to nie to jest sprawa no. kiedyś z tych wakacji wróciłeś kiedyś wróciłem i właśnie i ucieszyłeś się, że Pola nie będzie grała no, w w pierwszy, no, Nie, no, no. a, wtedy, wtedy rozdzieranie szat w sytuacji, w której drużyna jest zgłoszona do rozgrywek i rozegrała dwa spotkania to, to kompletnie mijało się dla mnie wtedy celem nie mijało się, jak się okazuje, był to błąd trzeba było wtedy ale teraz to jest ta sama historia, jaka była wtedy ale postanowiłem tego, postanowiłem tego błędu nie... Popełniać razem nie drugi raz. No i, no i bardzo dobrze. No i tyle. No, dobrze, prostu. że uczy się pan redaktor na błędach. Ja w odróżnieniu od większości trybun na konwiktorskiej tak. Właśnie. Niestety większość trybunów. jakiś ten podcast. Jest taki, jest, taki, nie poszedł. Smutny, ponury. To może go podcastujmy i nagrajmy od nowa. Wesoły, taki. tak? Tak, mamy same, mamy same dobre wyniki. Mamy, mamy, mamy, mamy, mamy 48, nie, nie, mamy 48, mamy 48, ale Ale nic nie powiedzieliśmy nie. o tym, że wygraliśmy Ligę Światową. że Radwańska grała w finale Wimbledona. A były radosne Oczywiście, że tak, A że No to właśnie, jest tą Ligą Światową. To ciekawa sprawa była, nie? A poza tym. Ponarzekajmy! Ciężko narzekać. szczerze mówiąc bardziej chętnie bym porozmawiał o Radwańskiej. Nie wiem, czy wiecie, że do tej pory Liga Światowa się nie udało? Nie, Rola nie ma szans Liga Światowa, była do tej pory rozgrywana dwa razy w latach olimpijskich i zawsze zwycięzca Ligi Światowej zdobywał złoto olimpijskie. Tak, tak, tak. Taka jako incydencja. Jeżeli chodzi o Radwańską, to dopóki ona nie nauczy się serwować, to niczego nie wygra nie nauczy się Nadal, co? Powtarza, dopóki nie nauczy się serwować w sensie mówi o drugim serwisie nie, nie, dopóki nie nauczy się cierpliwości drugi serwis to jest jeżeli gra z zawodniczką, która jest od niej głowy wyższa i wchodzi w kort przy drugim serwisie po to, żeby zaatakować go czy to odwróconym forehandem czy to nawet yy, idzie i mam backhand na poziomie jeżeli chodzi o szybkość uderzenia na poziomie serwisu radwańskiej no to nie ma szans. Znaczy, ja uważam, ona będzie przegrywała zawsze. tak. Ja mecz. uważam, że Radwańska, Radwańska generalnie rzecz biorąc takimi zawodniczkami jak, jak, jak siostry Williams na trawie nie ma szans. To naprawdę to, to, jest, to jest tak, że to zależy od tego, to, że nie ma mieć czy, szansę. Na ziemnych kortach ale poczekaj, ale, poczeka, ona grała w dajcie, to, ostatnio. No, bo dajcie, to był da, jej największy no, sukces no to trajerzy. się mówi, że na trawie że ona generalnie rzecz biorąc nie ma szans że tak naprawdę jej sukces na trawie przeciwko takim zawodniczkom jak siostry Williams na przykład, tak naprawdę zależy od tego czy siostry Williams będą miały dobry dzień czy gorszy dzień No, no, no ale, baga, ale na razie na... porozmawiajmy o Julii Berges, tak, a nie o trak Williams bo do nich było dosyć daleko Cały czas. Bo, Gerge, bo Gerges to jest zawodniczka, która nie ma. No nie, więcej no ale ja Nie mówię, ja mówię, no Myślałem, że o, rozmawiamy podzrostu. o Żubledonie. O jednym i o drugim. No, no bo tak, to jest ten no tak sam kot. Nie, ten sam, no nie, to nie, sama to jest sam kort, ale trochę nie te same zawodniczki i trochę nie ta sama sytuacja. Bo w przypadku, w przypadku grania z Niemką, to jak dla mnie. I, i, I mam wrażenie. Nie, nie no bo nie, się takie... nie czepia Radwańskiego przegranie finału z, z chyba, tak? Ty, ty, ty, tylko... Nie, no bo redaktor mówi, że jak się nie nauczy serwisu, no, bo drugiego, to jest tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, no. Nie wygranie, może tak z Sereną Williams, która jest, czy tam Stary, z Venus Nie można Williams, serwować jest... drugiego podania na poziomie 125 km na godzinę, bo ja tak serwuję. No, no. Dobrze. Chodzi mi o to, że, że przewaga. Przewaga fizyczna... przegrywały siebie 0-1. No, no. no. no. z... Przewaga fizyczna jest. Na trawie jest bardzo istotna, tak naprawdę i. Serwis i... na trawie to jest podstawa. I, i, granie, i granie z siostrami Williams jest, jest z to jest Masakra. Poczekajcie. No. poczekajcie to, bo... to jest absolutnie masakra e, mieliśmy to nie jest, mówić, nie o o tym, o tym że sukces, a nie narzekać. Halo. Ja, ja uważam, że to jest Finał, o, no, przy... Finał no właśnie ogromny Ludzie sukces, się buntują, no. że jest 1-0, a chcę... nie 01. Jak to? No właśnie nie wiem. że, że wiem. dla nas, tak? Dla Śląska. Chodzi mi o to, że to było. Cały czas jest 0,1 tutaj. Ale kto się buntuje? Klops, złe wybicie pawełce. No tak, przez chwilę moją piłkę. Chodzi mi O, to nie rozmawiamy już o Wimbledonie. Dezorientowany Kelemen odbija się od spół słupka, znaczy piłka, nie Kelemen. Fajnie. No, chodzi, chodzi mi o to, piłka, nie że, że, że potrafiła Radwańska na Wimbledonie, grając, grając z Williams, potrafiła wykorzystać słabszy moment jej i wygrać seta. I tak naprawdę Pocham. bardzo poważnie powalczyć. I to jest absolutny sukces Radwański. Niestety uważam, że to jest też przyczyna jej porażki tutaj. Znaczy ona, ja uważam, że ona zlekceważyła, zresztą Fibak mówił to samo, że jak oglądał ten mecz miał wrażenie, że to jest, że Radwańska była nieprzygotowana pod względem taktycznym do tego meczu. Znaczy ona nie, nie rozpoznała nie. rywalkę? Ja, nie, i nie była było, przygotowana. Nie, rejonu. tu trzeba było grać swoje. Urozmaicony, normalny tenis. Kilka dropshotów więcej, trochę więcej gry kątowej, a nie proste... ja myślę, proste... że, że jak zwykle tata zdenerwował przed meczem. Możliwe a. też, ale nie, ale myślę, że naprawdę ona, była, ona po prostu podeszła do tego tak, że wygrała ten mecz w głowie, a w tenisie jak, jak sobie pomyślisz, że wygrałeś, to znaczy że w każdym, to zazwyczaj, w każdym sporcie, jak to zazwyczaj przegrywasz. Jak no. z nastawieniem, że już wygrałeś, to tak, i ona, grała, że ona poczuła ona się zbyt pewnie. Grała no, bardzo jest... statycznie, a jej siłą jest to, że gra tenis urozmaicony. Jeżeli gra taki, mówią oni, piszą, nie wiem, tam na świecie, druga Martina Hingis, tak? jeżeli chce się grać taki tenis, to trzeba go grać konsekwentnie w każdym To jest taka druga mora a nie, Martina Hingis, bo a nie, ta starsza już... Nie, to no to tym nikomu nie, tam, nie. nie służy, a szczególnie mam wrażenie polskim sportowcom, jakim się wiesza medale przed ja, rozpoczęciem. Oczywiście. To, co powiedział też nie wiem, czy Bartman, czy, czy Kurek po, po meczu z Bułgarią. Czy tego tak jak, jak mówiły, na przykład polskie wieszać Przestańcie nam wieszać, przestańcie dalej, nam wieszać medal. medale na szyi, bo my na razie to jeszcze jesteśmy, żeby nie powiedzieć brzydko, bardzo daleko. No, no, do medalu tu mamy jeszcze tak samo daleko jak każdy inny i równie dobrze możemy z grupy nie wyjść. No. Jak, dlaczego nie? Tak jak wszystkie nasze nadzieje medalowe typu no, ale to wiesz, no, ale Gruchała, Radwańskiej i tak dalej. To się lubuje, że przed samą Olimpiadą jest w zasadzie tylko jeden temat. Jakie mamy szanse na medale? I ile, ile? Medale. Nawet I zasadzie nie zasadzie tylko i wyłącznie. To nie, to nie jest tak, tak, Radwańska i siatkarze medale no tak, już zostały Dostali bo jaki? Jaki? Nie, bo jaki? W, trak w trakcie tej rozmowy zaraz szybko padała odpowiedź, no, że mamy medal Radwański, tak, mamy, mamy, że mówię, mamy, ja, ja, ja że mamy medal siatkarzy, że mamy pewne medale kajakarzy. co 20 tak przeleciał. 20 to jest tak minimum. A ta ministra Mucha mówiła, że 5-6 stawiła. Medali. No Powiedz... tak, A i powiedziała, to, tak. że to jest obliczane jakimś sprytnym algorytmem. Nie, nie, ona mówiła, że także w porównaniu do. Jeżeli na Mistrzostwach świata chyba poprzednich, i tam w różnych dyscyplinach, w poprzednim roku, jak tam w różnych dyscyplinach zdobywa się 10 medali, to później na olimpiadzie zdobywa się tego połowę. I ona mówi, że tak statystycznie zazwyczaj wychodzi. Tak, ja... to jest to jest taka normalna statystyka, jak się mówi, że 5 dośrodkowań to jest gol. Tak, to jest. Albo dziesięć, tak, dziesięć tak, karnych ten... dziesięć różnych. Tak. tak, tak, tak. Albo dziesięć różnych. Co w wypadku na przykład niektórych klubów yy, sprawdza się. W, no ona mówi, tak, że motywowała, że to się dwa razy sprawdziło Siem, że... i w Atlancie się sprawdziło. Dwa razy się wie, sprawdziło. Nie A ile mamy, które? No. no, ale ona dłużej nie żyje. No, tak Sprawdziło tak, ale... się w 36 i w 58. No tak, tak, jak no tak, na góry, ale tak. Mam nadzieję, że trafiłem w latach. Niepokonane tak, lata, lata, lata, lata. Trochę... w 36 sześciu lat. W 36 były igrzyska. Ale 58 50 chyba nie. Tak. Pierwsze igrzyska, na którym niesiono przecież płomień mm, olimpijski, płomień pokoju. Były chyba na Akurat trafiły w 33, 48, też, tak, tak. Nie było. <laughs> 58 były. 66 tak. były. Tak. Nie, no wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, no bez rozwiązań systemowych yy, w określonym w przypadku radwańskiej. Ja myślę, że nasze podcasty zaczną być bardziej optymistyczne Systemowe. już niedługo, gdyż, gdyż, gdyż rozpoczną się, się, się ligi piłkarskie, właśnie to chciałem powiedzieć i będzie można konstruktywnie, Polska ligi bez ból, ale ja rozmawiamy ja, ja, ja, niewiele. A ja pojkotuję ja ja ligę polską. Ja też Tam mam już dość całą? Nie, na koronę będę chodził. Mam już po Na polonie białogą chętnie. Dlatego, że byłem na sparingu, na sparingu Korony Kielce Buleszka Ojrzeńskiego i uważam, że to w jaki sposób budowana jest Korona bez pieniędzy to jest bardzo dobry przykład dla całej reszty polskiej Jakie są 0-1 czy 1-0? No, zero 1 Halcingborg. Tak przegrywam. powiem, ja że Kelemen się odbiła, czy piłka się odbiła, i no, Kelement no, się przegrywał. rozumiem, piłka, ktoś tam pomyślał, że gol samobójczy, strzony przez piłka na Śląska, liczy się dla Śląska. Podwójnie. Ale Kelement sobie nie strzelił sam bramki. A, chyba. czyli to czyli no. by mogło być tak jak, tak jak z badmintonistami. Tak, a, no. z nimi. Tak, że sobie strzeliłem bramki no, i no, no, no, ten sport pe, pe, pe, pewnie, pewnie rzucę okiem na Legię Warszawa parę razy w telewizji, ale na mecze na żywo się nie wybieram. Dlatego, że zawodnik Kosecki yy, Widziałem go w paru meczach Przedsezonowych i uważam, że jest to Przyszłość polskiego futbolu Robuś jeżeli... No i znaczy trzeba było Urbana, żeby Żeby, zrobił, trzeba go wyciągnąć, żeby tak. wyciągnąć Młodego Koseckiego i dać mu Normalne miejsce do grania, bo to jest rzeczywiście Chłopak, który raz, że ma gaz, dwa ma że Technika, trzy, że ma przegląd pola A no, do tego Żyrowolski, no może u tego Urbana Coś ci ludzie pograją, oby bo... Wolski, Rafał a oni by nie sprzedali w końcu? Nie, nie to tak jak... Z no, tymi kontuzję. transferami to jest Na tak no no pewno redaktor no, się... zawadamawia informacje na temat transferów polskich zawodowych. Zafiksowałem tak. się na tym, że oni go sprzedali jedno Nie, nie, nie, nie sprzedali go, ma elegancką hmm. kontuzję. Tak jak Borussia miała cała odejść, Polska. Marek Zaganów. Zresztą walka się stoczyła, to nie jest tak, że to były takie legendy. No nie no, Ale Kuba Kuba od tego sezonu będzie grał z nazwiskiem na koszulce. Już nie będzie Kuba, zażyczył sobie, że ma być Błoszczekowski. O, Zły, tak. Że zmieści mu się to na koszulce. Będziemy, tak, będziemy miał już meczuz legionowy. Zrengor van Hesseling się mieści. Mieścił nie, nie <laughs> Mieści mieścił się. W się. Mieścił się. Przed przed nie miał całość. Wszędziku miał całą. No, no. Miał Taką czcionką we mnie. Zrengor van, van Hesseling. Narrow, narrow of Narrow. <laughs> Przy tym jesteśmy, to mieściło. widzieliście, jak w czasie turnę po Chinach polscy komentatorzy analizowali napisy na plecach piłkarza Arsenalu. Jak, w jaki sposób rozważyć ich nazwiska i jak one się przekładają? no to Zobacz, ten ma dwa znaczki. Nie. A ten ma trzy i taką kreseczkę. Ciekawe, co, co znaczy. Gorzej że, gorzej, że też nie warto. Ko kojarzyli wszystkich, no ale. Tak. Znaczy, no, no tak. No. Nie, ale akurat komentarz w kanal Plus yy, był przyzwoity. No, jeszcze był Van Bronckhorst, przecież no też tak, swoje no nazwisko. No tak, e, wani, tak. no, tylko z i tak dalej. Ale, skurczył, ale, G, ale to Gio miał tylko w Barcelonie, w reprezentacji w Fejenordzie. Zawsze, zawsze Van Bronck, miał Van Bronckhorst, tak. ale Wenegor Van Hesseling. A Van Nistelrooy też przecież miał całe nazwisko. No tak, Fenegor, nie Van, on coś innego miał w środku. Fenegor, Fenegor of Hesseling. Wenegor of Hesseling. Of, of Ulm. Oh, oh, oh, oh. No, no, dobrze. Dobrze, dobrze, że będą mieli nazwisko. Tak? Czy wyczerpaliśmy no, już Nie, no już z Legią tutaj przecież miał, miał, miał, miał, błaszczykowski, błaszczykowski, miał błaszczykowski. Błaszczykowski. A myślałem że taki ukłon w stronę e, Nie, nie, wyraźnie po pisaniu nowego kontraktu powiedział, że... Ale kolega nasz był dość. Marcin Mroziński na tym meczu I wyszedł. i wyszedł, był z niego. Nie dał rady. Nie dał rady. No bo też kibice Legii postanowili, że to święto dla pikników i że... Nie wolno. Nie, no bo im podobno. Ja. Nie no, bo flagi im nie pozwolili wywiesić związanej z. A co kolega Rosiński z tego powodu został Ultrasem i wyszedł z tego Nie, powodu no wyszedł, się... ponieważ raz, że mecz był żaden, dwa, że doping olali kibice, więc jak nie ma dopingu i nie ma meczu, no to w to zasadzie można iść robi. do domu. No. To jak na poli nie a wiesz, Tak wszyscy tacy zadowoleni. No, także, no a poza tym z tego co ja widzę, to legia. Jako tako wygląda w pomocy i, I w ataku na razie Ale na 11 spotkań u Urbana Straciła 16 bramek to jeszcze jej się nigdy nie zdarzyło. Bo i taką wiekową to on bieko no, wygra No, no, no że racja. Włakow biega, znaczy no, może w sezonie będzie biegał inaczej, ale w presezonach on zazwyczaj biega, jak był na wakacjach. Wiem, te poszły drogą Śląska. Śląsk, który przegrywał w zasadzie wszystkie spotkania w rundzie wiosennej i, ja wiesz, co, i one wiesz, co, o tym się dowiedziały. Wiesz co, tylko tak, gdzieś tam nie zdążyłem tego powiedzieć w międzyczasie na naszej rozmowie. Pomyślałem sobie, co by było, gdyby na przykład e, był taki wyścig pływacki, którego by nie chcieli wygrać. <laughs> <laughs> o, <laughs> To O, to było coś, dobra, tak, to by było coś. Jak, można jak płynąć, żeby nie wygrać? To jest bardzo czy kosztowne, można, jak najwolniej. Najwolnie. Ale, ale, ale ciekawe, jej. czy na przykład można nie wskoczyć do wody. Nie, ale nie, nie, nie, ciekawe, nie, nie, nie można. Wskoczyć i płynąć. Nie. Ale, ale czy trzeba się poruszać tylko przy pobierzchni? Ale... Bo może można tak sobie zanurkować? No, no, to właśnie na nie, nie, nie. Kiedyś było tak, kiedyś było tak, że większość dystansu na przykład w stylu dowolnym pokonywało się pod wodą. To już nie wolno. Ale naprawdę jest jakiś limit czasowy, w którym trzeba skoczyć do wody? Tak, jest. Tak. Tak, tak, ja, no, nie, nie wiem, nie, nie, wiem, moment, nie kiedy, tak w taki kiedy... falstart w drugą stronę. No właśnie. Kiedy pływanie krawlem, Ale na pewno się oni... przegra, bo zostajesz dyskwalifikowany Aha, tak. dyskwalifikowana, tu chodzi o to, żeby A, przegrać. No tak, mimo, dopłynąć, ale nie wiem, można, bo trzeba no dopłynąć, tak. dopłynąć, ale na, na, na szóstym miejscu. Tak, trzeba najpierw skoczyć, żeby jak pucinaj... najdłużej do tej wody wpadać. Z dokładnie. Długo spadać. W wyścigu kolarskim mogłeś pedałować do tyłu, jakbyś się koło Akurat na torze kolarskim są takie wyścigi. No ostre koło, to nie bardzo. Wy... No jak się da no jak, na, so, na ostrym kole. Widziałeś kiedyś sprint no. na torze kolarskim, jak wygląda? No. Znaczy na, na ostrym kole jedziesz do tyłu, tak? tak. To, tak. Do tyłu. No właśnie o to chodzi, że no, tak. jak chcesz przegrać, to pedałujesz do tyłu. Ale nie, bo to by było. Okej, okay, no dobra. Na... Nie, ale chodzi o to, że trzeba dojechać do mety. No mamy, właśnie tak, musi być tak. do... Ale w momencie, do, do przodu jakoś. No, Hamur. chcesz dojechać na ostatnim nie, miejscu. Nie, no, ale dojechać, A, to, że wszyscy jadą tak trochę do przodu, trochę do tyłu. <laughs> to, ale, to też można, do tyłu. uda. Nie, to, nie to, no, kolas nie może jeszcze bierze pomiędzy kosami. Cały czas Chodzi o to, to że wszyscy. Ja zauważyłem syndrom wypalenia zawodowego mojego ojca, który ma kilka hektarów do skoszenia taką kosiarką pod tytułem taki mały traktor na którym siedzi. Ostatnio wyszedłem do ogrodu i patrzę, slalom jest. Przestał kościć paski prosto, tylko zaczynał tak slalom, a później wyrównuje te slalomy obok siebie. Drugim slalomem. Drugim slalomem. A może Ale kogoś się... gonił tam i za kosami uciekał. <laughs> Chyba żółty. Albo na przykład jak ktoś nie chce wygrać skokok do wody. Zatrzymał o... się w powietrzu. Albo spada takim plackiem. I kto bardziej plackiem walnie, tym bardziej Walka bo chcesz... też, się być ciekawa. też tak jest trudna. Tak, bez oddanego ciosu. Dość którzy robią uniki tylko. Przez zamęczenie, to już było. Ale to było no, w naszym ulubionym filmie serialu. Zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. Gołota w tym, w Korei. Też tak miał brązowy medal. No tak. No, coś tam chyba zdobył no. kiedyś. Nie, on chyba czwarte miejsce w końcu zajął. Nie był medalistą? trzeba to? to sprawdzić? Chyba w końcu nie był. No, właśnie no się... Notabene Jerzy Kulej, e, o świętej pamięci, o tym też nie mówiliśmy. No właśnie. No troszeczkę no, tak no ale... No został uznany przez ten magazyn Ring, bardzo taki zacny, bokserski, za jednego z dziesięciu najlepszych bokserów wszechczasów, uczestniczących w igrzyskach olimpijskich. I wzięto pod uwagę tylko dorobek, znaczy, jeżeli ktoś był na igrzyskach i później nawet miał fenomenalną karierę zawodową, no ta kariera zawodowa się nie liczyła. Mhm. Dlatego tam paru odpadło dobrych bokserów, pięściarzy. No Jerzy Kuleś znalazł się w takiej dziesiątce. No taka wybranej. Dzi taka dziesiątka, tam. Tam Teofilo Stevenson, Kasich ten Klej. węgier. No właśnie nie, on nie. No bo on, no on się nie znalazł, bo. Ma on... tylko jeden złoty. No na olimpiadzie tak, nie, nie ten. <laughs> ten, ten. Ten węgier, co to jak się nazywa w tej hmm. chwili. A co sądzicie o tym, że go wyciągnęli na to otwarcie? i olimpijskich. No, Muhammad Ali. To Jezus, myślałem, sobie... że kuleja. <guletra> <Ja> ty, <guletra> nie, no co ten nie ten powiem, no, go go no, Dobra, dobra, brytyjski humor. <guletra> nie, nie, nie, wylem, nie, nie wiem, czy zauważyłeś, no. jaka kampania była z tym związana. No właśnie nie zauważyłem. No tak... bo jest duża kampania mediowa, Impossible is Nothing, Adidasa związana z wyciągnięciem Cassiusa Kleja, i teraz na przykład na stronach związanych z nim i z boksem jest całkiem spora promocja boksu olimpijskiego, na którym Adidas po prostu kosi gigantyczną kasę w związku z tym, że Cassiusa Kleja, tak zwanego emocją. No tak. tak, ale oni jakby całą kampanię rozpoczęli od tego, że pokazali go na igrzyskach. Tak? No, taki mieli pomysł. Pomysł fatalny, moim zdaniem, ale to nie to pierwszy. To zależy, jakie przyniesie nie, nie efekty. No. Pier... Pier... Znaczy, kampania, jeżeli chodzi o media tak zwane społecznościowe, gdzieś tam te stolny bokserskie jest super, dlatego że przypomina wszystkie jego najfajniejsze walki, rzeczywiście tam jest dużo, dużo dobrej grafiki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jest to zwykła jazda i odcinanie kuponów od kariery wielkiego boksera, który... Co by nie było jeszcze takie złe, bo komercja jest komercją, ale ten no, człowiek jest w tej chwili naprawdę chory. No, tak, poza myślę, że sobie, takiego on, targanie, że... Takiego że, że on wtedy, kiedy rzeczywiście świadomie decydował że Ale to wiesz, no to, to, to, to, to, to, to to się decydował musiał zgodzić o tym, na to targanie jego, przecież to nie jest tak, że go zmuszają. on no nie... Prędzej, prędzej kwestia jest jego rodziny, niż On wtedy, kiedy świadomie decydował o swoich wyborach, to złoty medal olimpijski wyrzucił do, do rzeki. E, także... Wystarczyło wziąć pod prysznic. Aha, jak jeden zawodnik. No, nie, no tak, tak miał, że po tym jak go przesadzili, jak był złotym medalistą olimpijskim na miejsca dla białych w autobusie, to... to no, no, zresztą słynął z tego, że, że kiedyś, kiedyś decydował inaczej o różnych wyborach, a teraz ktoś za niego to robi, no trochę to słabe jest. No niestety jestem wielkim fanem jego jako osobowości, jego jako boksera. No i tak to trochę. Teraz się nim. No to właśnie chciałem między innymi no, żeby tak powiedzieć, że. Ko, korzysta mi, z niego. Wydaje mi się, że powinno mu się należeć trochę więcej szacunku. szacunku I już, już chyba spokoju, tak. A już, a, a, już mu. a już w polskim komentarzu nazywanie go rzeczywiście nazwiskiem, którego sam sobie nie wybrał. Ja specjalnie mówię o nim teraz, dlatego że. To on zdecydował, że nazywa się inaczej, tak? No, a polscy komentatorzy nawet się nie zająknęli w czasie, mówię o Szaranowiczu na przykład. Ale zawodnik Wilson jest zawodnikiem Wilsonem. Nikt <grym> <Ale grym> tam nie będzie mówił, że nie. <grym> Dokładnie strzela ale, braki. Ale, ale tak, tak, ale, ale w ogóle screeny pod tytułem uh, Great Britain Under 23, under 23 First Goal <grym> <grym> Ryan Geeks. <Giggs. grym> <laughs> Czyli człowiek, który mógł być ojcem wszystkich, <laughs> którzy mają poniżej 23 roku życia. Nawet się o to stara, zresztą yy, ciągle, także. No dobra, ale szczelabramki. bramki? Słucham, ja już o tym kiedyś mówiłem. Nie wiem czy o tym mówiłem, że mnie bardzo stanowiło, yy, że ta, yy, ta jego bratowa, co to, to ją tam ten, ten, ten, to on zaś nazywał Gix. A. A? No ale jak brat się nazywał Gix? A dlaczego brat się nazywał? Giggs? Może zmienił kolejny na... zawodnik, zmienił też małpiu? Rozwis... Tak, no. też to z zmi... Ale to łatwiej? Tak. Łatwiej jest, życie, ale bo jako to jest brat Rayana Gixa, z no, Giggs, niż no jako się Gix jako zawodnik, Dawsonski Wilson. Nazwał się jak... John Wilson to rzeczywiście żadne frajda. Tak się... no. <laughs> Nie wiem dlaczego to Każdy się tak nazywa. Ale bo też nazwisko ślimak. <laughs> To jest nazwisko, nazwisko mat matki, tak. ja wiem. I nie, nie wiem dlaczego oni sobie pozmieniali to nazwisko Może, na no nie nie się lubili z... Może się z tatą nie lubili Albo wyszło im, że na przykład to jest bardziej medialne nazwisko niż Wilson Może On tata bzykał taki... narzeczoną swojego brata Na przykład <ślał> To, <ślał> to jest to, to w Anglii <ślał> bardzo popularne W Bali W Anglii też <ślał> Dobrze, <ślał> cała, cała Wielka Brytania i sportowcy tu Jedna wielka rodzina. Lubią tak. Wilson. Prawda jest taka żona kupna, czy tam brata. Wilsonów, Terech. Poza tym, Bridgetów też. Poza tym, taki, taki waliczek jest zawsze na wyjeździe. Jak wiadomo, no to na prawda. wyjeździe się nie liczy. No to tak, no tak. waliczek Albo podwójnie. <laughs> Dawno, dawno nie nagrywaliśmy podcastu, ale widzę, że panu redaktorowi i bakterzorowi humor się taki przycięża. Nie, dlaczego wreszcie? No, ten... To dużo właśnie... konec to dada naszym podcastom. Właśnie mówi dużo z sensem teraz. Wreszcie jeszcze ja. raz. Słuchajcie, A jeszcze chciałem no. powiedzieć, że zawodnik. Nie czułabym się z tymi chorwackimi nazwiskami. No. Czupić. Czupić. Czupić. Czupić. Czupić. Czupić. Czupić. Czupić chyba najlepszy nabytek, jaki, może, jaki ten, w ogóle... Ten z VIWE. No. no, ale poczekajmy, poczekajmy, Poczekaj. bo tak samo znaczy, było widziałem... niektórych wcześniejszych nabytkach. Dobra, dobra. Widziałem trzy no, no, mecze Chorwatów. No nie, horwatów. dobra, dobra. No, tak... Widziałem trzy mecze Chorwatów teraz na Igrzyskach, a... E, e, Jak Knudsen co... przychodził do VIWE, mówiłeś dokładnie to samo. Ale Knudsen był świetnym nabytkiem, świetnym. No. No. no. I, i, i, i, I gdzie jest? a Clever -Lito. Nie, jest pytanie tylko, czy będzie mu się chciało grać w Vivę, tak jak mu się chce grać więc, w prezentacji. Więc, więc wiesz, no. A akurat, jeśli chodzi o zawodnictwo żałkanów, to bardzo często różnie by. Szczególnie, że jest ich trzech w Vive. Wydawałoby się, że z Knudsenem będzie trochę inaczej, bo to bardziej zdyscyplinowany naród, no, a było inaczej, no. To chyba nie było dań bo, bo też chyba jednak że to w prezentacji naród. Szczególnie wieczorem w sobotę. No, wiesz co, no, jak oglądałem na przykład reprezentację piłkarską, to bardziej zdyscyplinowany naród niż my. Balić też chyba żadnej kariery w żadnym klubie poza Chorwacją w życiu nie zrobił. Chyba nie chciał. No właśnie. <śmiech> Na, <śmiech> Na tym polega ale, problem ale, ale, <śmiech> indykań, z ale... chorwackimi piłkarzami. Z tą oceną, że to ale... najlepszy nabytek, jaki mógł być. Nie, no, znaczy w tej chwili na tym skrzydle, no to tylko Lika Valo, który jest nieosiągalny dla drużyn w Polsce, a do tego wcale. No nie było... już troszkę wiekowy. Troszkę... No, a do tego poszedł do Paris Handball, a tak sobie myślę, że ten kryzys, który jest powszechny jednak w Hiszpanii spowodował znaczny odpływ zawodników, to jednak spowoduje, że niektórzy zawodnicy muszą myśleć o tym, że muszą zarabiać pieniądze tu, gdzie... To, że zawodnicy na przykład Barcelony odchodzą do Veszpremu tylko dlatego, że Veszprem płaci więcej w tej chwili niż, niż Barcelona za grę, no to... to znaczące jest. Chciałem zauważyć, że do jakichś 3 godzin dobijamy chyba. Tak? Nie, Ale tam połowa nie. do wyrzucenia nic nie będziemy wyrzucać. Kilka rzeczy wyrzucimy, ale już faktycznie. <zuję> nie będziemy wyrzucać. Jak czego szklato, nic nie będziemy wyrzucać. Kilka rzeczy wyrzucimy. <zuję> ale powoli musimy kończyć. w jednym zdaniu, bez wzięcia oddechu i bez zamknięcia. Jak pan No ja wiem, ja, ja sobie ja dodaję. Jak My mamy budować właściwy system. Ja sobie sumuję. To się chorobą działaczy? <grym> tak, tak, tak trochę mało pojechałeś, podziała, tak. tak Dobrze, podziałaczowskiemu. No. Się, Nie że mówimy że nic rozsądę... o transferach piłkarskich? O czym? Jakich? O jakich? O transferach? No. PSG, PSG to jest jeden wielki ośrodek transferowy. To że, to, że, to, że utrzymanie Zlatana Ibrahimowicza będzie ich kosztowało w perspektywie najbliższych sezonów ale może być tak, że dużo tych sezonów nie będzie Znaczy znając Zlatana no To jest to, to, to jeden, to jeden. Do jedna, dwa. No tak, ale no, kupili go za, no, za nieduże pieniądze, ale płacą mu 300 tysięcy euro Tygodniowo e, Nie wiem, czy widzieliście filmik, który wrzuciłem Na Facebooka, jak e, na, jednym kolegów, na jednym treningu wyciął Dwóch kolegów, którzy poszli do lekarza może no, dlatego, że szli do lekarza. Znaczy, no, no wiesz, no ja bym nie chciał, żeby mnie zlatan kopał na przykład. Ja to, to Myślę, ale... że mało kto by chciał. No. No, czy ma ciekawy sposób ugruntowywania sobie pozycji w, w drużynie, no ja jestem ciekaw jak to Paris Saint-Germain będzie wyglądało w sezonie, dla mnie ligę to ma wygraną, bo... Ale wydawało się, że i w tym sezonie tak z ligą pójdzie im No warto. tak, ale teraz jak popatrzysz na skład no i tak, na no trenera, to trochę, rzeczywiście trochę trochę wygląda, że, że tam równy, szczególnie biorąc pod uwagę kryzys Lyonu i to, że... Chelsea ciekawie inwestuje. Mi, Chelsea bardzo dobrze inwestuje akurat. No. Chelsea to jest drużyna, która po tym jak zdobyła mistrzostwo w Lidze Mistrzów nie osiadła na laurach, tylko zaczęła kupować zawodników młodych i obiecujących. No i to takich raczej nastawionych ofensywnie. Mieliśmy ofensyw, jakąś nie? taką dyskusję ze dwa miesiące temu na temat tego, jak to Chelsea jest źle prowadzone, jak to zaraz zwolnią trenera, pamiętam. Właśnie teraz... Znaczy ja jestem takie... ciekaw dla kogo nie, to zakupy. Nie, zakupu. to chyba nie, to, to, to nie ten no, podcast. A, okej. Okay. Gdzieś ale... się przesłyszałem może. To nie w konkurencyjnym radańca. podcaście. To, to, to, to był tam antypodcast. Ja bym, a... Tak. A. Może... Nie było Co? Nie, Mourinho... kończymy? Nie, no bo 2,5 godziny to, to chyba nikt tego nie zdzierży, no tak mam wrażenie. A przetrzymamy słuchacze to tak. Przetrzymamy. Najpierw nie nagrywamy przez półtora miesiąca. A potem 6 godzin. A potem 6 godzin. I nie było tak. nic o Mourinho, nic o Barcelonie. Tak, eksperyment na żywym ciele. No bo nie grają w nic. My, to ja byłem na meczu Barcelony. No, ale do, Ale do, do nie mówiłeś. No, no właśnie, i brzydkie koszulki I brzydkie koszulki są ochydne, straszne. No, brzydkie są. No. Nie podobają Ci. Ale ja widziałem cię bo ja tak tego nie no, śledziłem. No, no, w najlepszym wypadku Polonia, Betela lub Jast Gliwice. Ja dzisiaj zobaczymy koszulki Manchesteru. Ja a. nie wiem, które są piękniejsze. Manchesteru? A to jeszcze nie widziałem. A, ach, To jeszcze no. zobaczysz rezerwowe no. koszulki Arsenalu. No. Ale te no. Manchesteru w kratkie. W kratkie? No co to opowiadać? Ale to jest United. Myślę, że ten sam projektant szalał, bo tak jak są te takie gradienty, to tak, to jest taka kratka, kratka. w gradiencie, taka kratka, kratka tak, jest tak, czerwone, ale nie wiem, czy zauważyliście, ale w ogóle jest taka moda teraz w ogóle na świecie. Znowu bo niestety nasze, wraca na, na nasze kombinowanie. To, nasze to 4F, co jest naszym sposobem. A właśnie, polscy siatkarze mają... Bardzo ładne koszulki, chciałem mówić i ja, tego ja, słowa ale Tylko mają złe tak. napisy na. na złe wpływ. napisy, ale same koszulki ale To są, są po prostu proste. białe tak, koszulki, tak, czerwone tak, tak, tak, Ja tak najbardziej lubię Żadne ludzie no, grają. Tak. ja też tak uważam Jeszcze jakby federacje siatkarskie Zezwalały na umieszczenie orła Zamiast flagi, to byłby tip top Po prostu mistrzostwa no, świata flaga nie jest no, Ale flaga zła, nie jest zła, szczególnie, że jest taki przepis Niestety w siatkówce, że trzeba mieć flagę no to trudno, dobra. Biorę na klatę, mogliby napisać te „en, onży, sici” i tak dalej, po prostu, żebyśmy nie a, mieli wra, ale tak, to, to wraca, wraca koszmar tak mniej więcej w latach 80. No, ale stroje ale stroje Asixa, Mizuno z tymi skrzydłami na dupie i obszczanymi. O je, o je, o je. Ja to wygląda? Ja myślałem, że coś się przykleiło Włochom do spodenek. Nie, no ja pierwszy no, miałem, taki, że miałem wrażenie, że z tyłu się obstrali, a z deszczali. Tak, no, no po prostu. No. No, Mówię, że ma przecież coś się zmieniło. Niestety no. w Jod na klatę. No A, działa. No, słuchaj, no był mnie Włoś... to, to się dzieje. Znaczy, to znaczy, rzeczywiście wyglądało, jakby Włoś mieli generalny no. problem ze zwieraczami. No, tak, tak. nie to wygląda... ze wszystkich ja, stron. naprawdę na początku się przypatrywałem. Ja, telewizor, w jaki mam, wiecie i wiecie, jaki jest odbiór na tym telewizorze. No, nie, ale. Nie nie Więc jak no, to najmniej jakby się spocili, to, to, to, Miejsce, to wyglądało w tym, tak sobie, no. No nie Ciekawe. tak sobie, to, w, to to wyglądało źle <grym> Fatalnie. Tak, no fatalnie, fatalnie. No nie mówię, no a w piłce nożnej chyba wraca, mówię, koszmar tych strojów z lat 80, gdzie wydziwiali w ogóle jakieś no... wstawki, paseczki, trójkąciki, krateczki. To dobrze, bo my jesteśmy w latach 80 z polską piłką, więc tego tak naprawdę ja, jesteśmy w latach Ty gadasz, no chyba nie? to, że młody Kosecki wchodzi do składu. A w latach 80, XVIII wieku. No. Kto? Nie, my z trenerską mamy. Co mamy? Nie, nie mamy. mamy. Z lat 80. -ty. Jak to mamy na no, trenera piwniczkę przecież świecącego triumfy, który jak to się okazało przecież niestety sukcesy są osiągane tylko z polskimi trenerami. Ale, ale, a on przeprowadził tak? przecież paralele między siatkarzami i, i, i piłkarzami nożnymi stwierdził, że to, w ogóle, że to w ogóle piłkarze nasi, co grają w nogę są dużo lepsi od siatkarzy, przecież siatkarze to tylko w ostatnich latach, a tam raz za Wagnera i ja w ogóle, że my tu w piłce nożnej... Co, co roku. Co roku w ogóle roku wszystko wygrywamy. No. Trudno, ale nie wiem, co być, tylko taką, taką też e, koincydencję ciekawą a propos naszego związku, że czy ktoś zastanowił, dlaczego trener e, z Mudem podpisany kontrakt do końca sierpnia? Naszego piłkarskiego związku. Naszego się. piłkarskiego związku. No bo musiał jechać na wakacje za coś. No? Przecież nie pojedzie się chłopak na wakacje? Tak, za, tak, za za tak coś. że nie wiem na przykład do końca euro. Tak. tak, jak na przykład miało wielu trenerów w Rybacku. Nie mieli czas do namysłu przecież. Musieli się zastanowić, no. czy to jest W związku sukces z tym, związku z tym przez cały sierpień PZP płaci dwóm trenerom. Tak. Tak. To jest. A więc w jest, a go nie ma. A ten tak znaczy Fornalik przecież w związku z tym. Y, za trzy miesiące zmieni się zarząd, a ten Fornalik już jest. Nowy zarząd a, dostaje go. A ruch w gra jutro mecz z Wiktorią Pizno. Też trener tak, I, i i z trenerem Fornalikiem. Tak, ale z Tam Byłem na meczu, w którym grał trener Fornalik w roku. dość długo grał. w 90. Korona Kielce wyeliminowała w Pucharze Polski i był taki skład Fornalik Fornalak. Tak, oni grali razem grali... na na boczni obrońcy. Tak. Fornalik Fornalak grali, przegrali z Koroną Kielce, która była wtedy drużną drugoligową. Reszta Polski. Resztę informacji z ostatniej chwili podamy w następnym tygodniu. Nadal Helsingborg prowadzi z różną. Tak, jest jeden, Śląska. cały czas się nie zmienia. Rozpoczęła się druga połowa, jest 0-1 i myślę, że skończy się jakąś trójką. Tak to no widzę. cóż, umówmy się. Najsłynniejszym zawodnikiem w historii Helsingborga był Henryk Larson, najsłynniejszym zawodnikiem w historii Śląska Wrocław był Ryszard Tarasiewicz. Chyba tak. Waldemar Ech... Prusik. No, yy... Hendrik Larsson wygrał dwie Ligi Mistrzów. Mistrzów Mistrzów chociaż był ten taki co ciągle jego nazwiska nie pamiętam Sybis. O, Sybis był taki piłkarz. Co so się z niego śmiali, że on techniki nie ma, ale obrońcy mija w ten sposób, że puszcza piłkę i go bieżnią obiega. Taki, taki był szybki. <śmienny> <śmienny> jak kapsel <śmienny> jak, jak taki. Jak, jak się nazywał ten myk? Ale on podał, naprawdę robił, robił taką akcję, że wybiegał, ale nie bieżnią, tak? tylko jeszcze miał chorągiewkę końcową i z tyłu boiska wybiegał i tam dopadał piłkę. Był taki szybki, że był w stanie obrońcę tak wyprzedzić. <śmienny> <śmienny> Jakby się go opisało Sybis, to można by go czytać od przodu i od tyłu tak samo. Ej, drodzy słuchacze, dziękujemy. I że wytrwaliście z nami, tak, że tak. ktoś wytrwał. I tą drogotzącą wiadomością do... musimy skończyć. Żegnają się. Redaktorzy ja się nie czytam od tyłu ja i od którzy nie czytają się. Od ja się tyłu, różnie czytam i od przodu. A przeczytaj się od tyłu. On, on nie ma i spraw żadnian. Nie powiem, że żegnamy to do następnego tygodnia, bo to Nie. muskę zawrócimy. Albo szkoczkę. Nie, bardziej to, szkockie. Ja mam arabskie, wahima da was. Do usłyszenia, drodzy słuchajcie.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 Cepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś kto Była, mi wrzucił Szaranowicza na słuchach? Turku kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zbłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz Gafinczi, a tymczasem ty piłce Czerwiec. Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, elegancki w białe koszule,